MOLIUM Z Życia Mola Książkowego Rozdział 32 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej pasjonatom książek. Ale tak naprawdę już odkryłem znacznie bardziej trafnie opisujące tą audycję hasło. A mianowicie Iż są to myśli inspirowane literaturą. Ja z biegiem czasu tworzenia Mulium wychodziłem z koncepcjami coraz nowych haseł opisujących tą audycję. I co ciekawe, początkowo, kiedy tworzyłem ją, kiedy zaczynałem nagrywać pierwsze rozdziały, nie dysponowałem tak precyzyjnym, obrazem koncepcji MOLIUM jakim dysponuje dziś. On się tak naprawdę wyklarował z biegiem czasu i jest w tym coś fascynującego dla mnie, że właśnie nie wiedziałem od samego początku już, czym MOLIUM tak naprawdę będzie, czym się stanie. Początkowo miała być to audycja faktycznie Zawierająca wiele wrażeń z lektury w sobie. Nie miała być to, co prawda, audycja taka hmm, bardziej oficjalna, bardziej formalna, zawierająca stricte recenzje książek. Ale jednak być może, prawdopodobnie właściwie nie myślałem o tym, że literatura w molium, te wszystkie książki, stanie się. Hmm, Inspiracją bardziej, bardziej pretekstem niż tematem przewodnim. Hmm. Czyli innymi słowy, w tej audycji literatura, pasja w książkach stanowi podłoże hmm. podłoże do myślenia, mówiąc najkrócej. Hmm. Natomiast Główne ciało tej audycji, główną jej treść tworzą właśnie myśli, refleksje, przemyślenia. Ale z tego zdałem sobie sprawę dopiero z biegiem czasu, kiedy zauważyłem, że pomiędzy tych wrażeń z lektury różnorakich, którymi się już zdążyłem podzielić w poszczególnych rozdziałach Molium, przeziera tak naprawdę lwia część refleksji, przemyśleń dygresji. Hmm. Ja tak często zaakcentowałem te spontaniczne dygresje. Hmm. I wyszło z tego hmm. faktycznie coś bardziej pamiętnikarskiego. Ale i taka księga myśli. O wiele bardziej myśli niż wrażeń z lektury. Hmm. I tą refleksją Chciałem otworzyć dzisiejszy rozdział w MOLIUM, który jednocześnie będzie kolejnym rozdziałem zdecydowanie bardziej przemyśleniowym. Dziś jednocześnie otworzę nowy cykl w MOLIUM. Cykl, myślę, że od razu powiem, od razu odsłonię co będzie bohaterem owego cyklu książki o zbiorowym tytule rozmowy z Bogiem, autorstwa Nila Donalda Walsh. I teraz hmm, co ciekawe, jeżeli tytuł kojarzy się tobie hmm, religijnie, to warto zaznaczyć, iż hmm, te książki tak naprawdę religijne stricte nie są. Co może okazać się zaskoczeniem. Bardziej natomiast są uniwersalne, zdają się być uniwersalne, wychodzić poza ramy wszelakich religii i doktryn i prezentować. Nowy, hmm, nowy w odniesieniu do y, konwencjonalnej religii obraz Boga oraz Jego przekazu. Hmm. Boga, którego właściwie można hmm, nazwać jakkolwiek inaczej. Na przykład wszystko co jest, hmm, w świat wszechświadomość, wszechjaźń. Mi osobiście spodobało się szczególnie określenie wszystko co jest z angielskiego all that is, które często się pojawia w różnorakich miejscach, bardzo różnych, bardzo autorów. Tak więc dziś Rozmowy z Bogiem. I zanim przejdę do konkretów dotyczących tej serii, a właściwie pierwszej jej części, gdyż dziś właśnie otwieram tak naprawdę tę serię, księgą pierwszą Rozmów z Bogiem, chciałbym opowiedzieć, jak to się w ogóle spało, że zdecydowałem się nagrywać o tych książkach, co samo w sobie jest dla mnie no, niemałym zaskoczeniem. Wspominałem już o tym nieco niedawno w Molium w formie takiego nadmienienia, ale dziś już tak chciałbym poruszyć to zagadnienie we właściwy, pełny sposób. Jest bardzo na miejscu dzisiaj, w dzisiejszym rozdziale. Jest w tym coś niesamowitego. Z rozmowami z Bogiem zetknąłem się bowiem wiele lat temu. Wystarczająco. Ale jakoś nie zabrałem się za ich lekturę raczej. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym się zabrał. Natomiast hmm, rekomendowałem właściwie hmm, czy to była jakaś wyraźna rekomendacja? To była potencjalna rekomendacja, czyli podsunąłem te książki jednej z bliskich mi osób jako kolejną potencjalnie wartościową lekturę, którą warto sprawdzić, której prawdopodobnie warto dać szansę. Osoba ta uczyniła to i hmm, w rezultacie Zachwyciła się tymi książkami i zaczęła je tak hmm, połykać seryjnie, jak taki prawdziwy mój książkowy, co na mnie zrobiło dosyć duże wrażenie. Ja nie przeczytałem nawet pierwszej księgi, a ta osoba hmm, właściwie rychło zapoznała się w pełni ze wszystkim, do czego można było dotrzeć Mila Donalda Walsha po polsku. Hmm. Nie tylko z właściwą trylogią rozmów z Bogiem, gdyż hmm, jest to rodzaj trylogii, ale i z dalszymi częściami dostępnymi na polskim rynku oraz pozycjami dodatkowymi, towarzyszącymi, jak gdyby również autorstwa Nila. Szczerzej o tym opowiem jeszcze dzisiaj. Do mnie natomiast rozmowy z Bogiem jakoś nie przylegały, nie przyciągały mnie. Akurat ta lektura. Chociaż wiele dobrego o niej usłyszałem właśnie z ust tej osoby, kiedy dzieliła się ze mną wrażeniami, to było nawet do takiego stopnia posunięte, że ta lektura była dla niej tak inspirująca, że już w tamtym czasie zrobiła coś, co ja zacząłem robić dopiero od stosunkowo niedawna, czyli hmm, poczęła notować sobie skrzętnie, skwapliwie wszelkie wartościowe, w jej odczuciu, inspirujące myśli hmm, z tych książek. I domyślam się, powstał z tego całkiem niezwy zbiór. Pamiętam, jak bardzo było to absorbujące do tej osoby i hmm, zrobiło to na mnie wrażenie, że zdecydowanie hmm, okazało się, podsunąłem jej hmm, bardzo trafioną wygląda na tą pozycję w kontekście jej własnego gustu, jej własnej perspektywy. Mnie na zamiast to nie pociągało. I tak generalnie to trwało. Ja angażowałem się w inne pozycje. Hmm. Nie było jakiegoś konkretnego, racjonalnego powodu, dla którego nie ciągnęło mnie do tych książek. Raczej przypominało to po prostu hmm, rodzaj irracjonalnej sytuacji, kiedy po prostu... Hmm, z jednej strony nic mnie nie ciągnie do tego, a z drugiej strony, kiedy myślę o tym, rozważam, kiedy chciałbym rozważać lekturę tych pozycji, to jakoś tak hmm, wydawało mi się to mało zachęcające, mało atrakcyjne, chociaż właściwie nie wiem dlaczego. Widocznie czas nie nadszedł. I wszystko na to wskazuje, dlatego, że hmm, stosunkowo niedawno Kilkanaście dni temu, hmm, może nieco wcześniej, stało się coś nieoczekiwanego. Mianowicie odczułem znikąd wyraźny impuls, aby sięgnąć po tą książkę, lub właściwie książki Nila Łoś. Osobliwe zjawisko, gdyż właśnie przez tak długi czas coś mnie wręcz odciągało od tego. Nie było tam nic magnetycznego, wręcz nawet częściowo przeciwnie. A tutaj nagle, ni stąd, ni zowąd, jakby coś się we mnie włączyło, jakieś światełko zapaliło i... Nie tylko dopuszczam, zacząłem dopuszczać do siebie możliwość, że może jednak hmm, zacząłbym, dałbym szansę tym książkom, co jeszcze pojawiło się we mnie wyraźne pragnienie tego. Hmm. Ekscytujące pragnienie tego. Takie, tak intensywne, że aż jak to się mówi, nie mogłem się doczekać, aż hmm, zapoznam się z pierwszymi już stronicami rozmów z Bogiem. Ekscytowało mnie to wyraźnie. Skąd taka zmiana? Sposób, w jaki to interpretuję, jest taki, iż widocznie nadszedł właściwy czas. Jest takie powiedzonko, iż nauczyciel przychodzi, kiedy uczeń jest gotowy. Istnieje taki pogląd, że na wszystko jest właściwy czas i miejsce. Wspomina o tym m.in. Eckhart To, o którego jednej z książek niedawno opowiadałem w Molium. Zrobiło na mnie wrażenie z tego czasu, kiedy Eckhart wypowiadał się o swojej książce o potędze taraźniejszości, właściwie najbardziej znanej myślę jego pozycji, kiedy wypowiadał się o niej mniej więcej w tym duchu, że do tej książki nie należy nikogo przekonywać i właściwie nie jest to możliwe, żeby kogokolwiek do niej przekonać. Tą książkę Warto natomiast traktować jako rodzaj hmm, czegoś do zasmakowania i sprawdzenia. Czy ten czas już nadszedł, czy jeszcze nie. Jaki czas? Czas gotowości na nią. Hmm. Czyli innymi słowy autor zaryzykował hmm, między wierszami twierdzenie, że ona się może właściwie przydać każdemu. Prędzej czy później. Gdzieś na drodze osobistej ewolucji. Ale kiedy to nastąpi, to na poziomie świadomości nie dysponujemy taką informacją. Możemy tylko sprawdzać. I łatwo odkryć, czy faktycznie ten czas już nadszedł, czy nie. Bo jeżeli czas nie nadszedł, to nie odnajdziemy w tej książce niczego, co by nas porywało, ciekawiło, inspirowało. Może się wręcz okazać dla nas nżąca, nudna. I w analogiczny sposób interpretuję sprawę rozmów z Bogiem w moim kontekście że widocznie nadszedł czas. Coś, co dysponuje większą inteligencją znacznie. Od mojej znacznie szerszym obrazem, szerszą perspektywą to coś wie, że tu i teraz, dziś, w tym punkcie w tak zwanym czasie, w tym punkcie na mojej drodze jest właściwy czas, na tą konkretną lekturę. I ja mogę to już dzisiaj zweryfikować, dlatego, że jestem już po lekturze księgi pierwszej i właśnie co niedawno zacząłem już księgę drugą. Tak bardzo mi się spodobało. Więc mogę już zweryfikować, czy takie twierdzenie, że to właściwy czas na tą książkę w moim życiu nadszedł, czy to twierdzenie hmm, było przesadzone. Czy może jest jak najbardziej na miejscu? Myślę, że domyślasz się mojej odpowiedzi. Hm. Mianowicie tak, jak najbardziej mogę pozytywnie to zweryfikować, że faktycznie ta książka, czy książki dobrze, właściwie bardzo dobrze, czy świetnie pasowują się w moją aktualną drogę, w moją aktualną perspektywę, w moje odczucia i potrzeby na planie duchowym czy w wymiarze duchowym. Hmm. Czytanie tej książki hmm. mógłbym przyrównać do jedzenia, do spożywania wysoce treściwego posiłku. Hm. Ja zastanawiałem się, jak najbardziej esencjonalnie mógłbym określić hm, tą książkę, jakimi przymiotnikami. I po takim dosyć uważnym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że Najbardziej trafnym byłoby słówko angielskie, empowering. Nie znalazłem idealnie precyzyjnego określenia w języku polskim. Jakoś lepiej mi to brzmiało po angielsku. Empowering jest terminem, który można by przetłumaczyć jako inspirujące. Niemniej jednak tak naprawdę hm, ja to słówko empowering rozumiem szerzej i nie jest to tak naprawdę dokładnie odpowiednik hm, polskiego określenia inspirujący. Takie określenie zresztą też jest w języku angielskim, że coś jest inspirujące. Hm. Natomiast określenie empowering Zawiera w sobie jak gdyby kilka hmm, wartości. Łączy. Łączy określenia hmm, wartości, że coś jest na przykład owszem, inspirujące, ale i budujące, wzbogacające, pokrzepiające, hmm, motywujące. Tak to rozumiem, tak to czuwam. Hmm. I trudno wybrać pośród tych polskojęzycznych określeń jedno, które mieściłoby w sobie moje odczucia, które w wystarczająco wysokim stopniu by je oddawało, moje odczucia względem tej książki. Natomiast empowering oddaje je. Faktycznie trafnie. Hmm. Tak bym określił tą pozycję. Że ona jest empowering. <śmiech> Czyli jednocześnie inspirująca, budująca, hmm, wzbogacająca. Jest również książką, która Hmm. można by rzec, otwiera oczu. Jest książką napisaną nie tylko bardzo przystępnym, prostym językiem, ale i nierzadko językiem hmm, wysoce precyzyjnym, nierzadko dosyć dobitnym wręcz. Miejscami owe dobitne ujmowanie myśli w tej książce można wręcz odczuć jako taką uszczypliwą błyskotliwość, której zresztą przykłady również przytoczę dzisiaj. Konkretne zilustruję, jak to wygląda, co może wprowadzić pewien uśmiech podczas lektury. Okazuje się, że Okazuje się bowiem, że ta książka jest również napisana w sposób hmm, jak gdyby świeży, hmm, na swój sposób porywczy. Hmm. Mam na myśli, iż ona potrafi obserwować. W sporej mierze do tego przyczynia się z pewnością formuła techniczna tej książki, którą jest dialog. Pamiętasz, może kiedy opowiadałem o Nowej Ziemi Eckharta Tola i tam też zmiarkowałem o potędze teraźniejszości, to wspomniałem, iż potęga teraźniejszości była pisana w formie pytań-odpowiedzi. Jak Eckhart Toll w ogóle zaczął pisać potęgę teraźniejszości? Zrobił to po prostu zapisując dosłownie pierwsze pytanie i udzielając na nie następnie odpowiedzi. I tak powstała gdzieś tam z biegiem czasu w końcu cała książka. Taka forma pytań i odpowiedzi wydaje mi się dosyć przystępna, wydaje mi się znacznie uprzystępniać przekazywaną treść. Ale nie tylko to. Moim zdaniem jest są odpowiedzialne za to, że rozmowy z Bogiem czyta się dosyć, dosyć dobrze. Ale jeszcze to, że jest pewna rzeźkość w tej książce, pewna świeżość. i miejscami nawet do tego stopnia, że hmm, faktycznie może to wywołać pewien uśmiech. Miejscami mamy do czynienia i ówdzie wręcz takim hmm, poczuciem humoru. Można nabrać sympatii do tej książki również. Jak najbardziej. Poza tym jest jeszcze jeden komponent, który mi się teraz przypomniał, a mianowicie szczerość autora. Hmm. Brak takiego hmm, krygowania się. Wydaje się, że autor wcale nie stara się pokazać siebie od najlepszej strony w tej książce. Hmm. Wręcz przeciwnie, dostajemy takie szczere, otwarte rozważania, jakby mu tak naprawdę zależało na czymś zupełnie innym. Ale żeby to zrozumieć, to warto przywołać, o co w ogóle w tej książce chodzi. A chodzi o niej, chodzi w niej o ten tytułowy dialog z Bogiem. Rozmowy z Bogiem. Otóż autor tej książki, Neil Donald Walsh, dotarł w swoim życiu do dosyć takiego ciężkiego okresu. Te różnego rodzaju trudności w jego doświadczeniu nawarstwiły się w dosyć wysokim stopniu oraz intensywności. Do takiego stopnia, że moglibyśmy prawdopodobnie mówić o jakiejś depresji. Moglibyśmy się nawet zastanawiać, dlaczego nie próbował popełnić samobójstwa, Chociaż kto wie, może próbował, tylko o tym nie wiem. Hmm. Ale dosyć mocno się to tam hmm, nawarstwiło i intensywniło u Nila. Różnego rodzaju zdarzenia, hmm, wypadki losowe, niepowodzenia. Hmm. Co właściwie zrujnowało jego życie we wszystkich kluczowych tematach? Życie prywatne, czyli rozpad związku, życie zawodowe tą płaszczyznę finansową, zdrowotną. Hmm. Jeżeli chodzi o tą płaszczyznę zdrowotną, to on uległ poważnemu Wypadkowi, gdzie praktycznie doświadczył złamania karku, który jednak, który to wypadek przeżył, co ciekawe. Tyle tylko, że, no, jak możemy się domyślać, jak moglibyśmy się domyślać, w dosyć poważnym stopniu wpłynęło to na stan jego zdrowia oraz hmm, możliwości wykonywania różnych prac. jako efekt, jako rezultat tych wszystkich zdarzeń, w którymś momencie wylądował na bruku, jak to się mówi, został bezdomny. I hmm, potrzebował jakoś sobie poradzić. I to właśnie z tego okresu tych trudności, takiego totalnego, całkowitego przewrotu w jego życiu, wyłoniła się ta książka. Ale co ciekawe, ona się nie wyłoniła od razu jako książka. Lecz hmm, przybrała taką niepozorną formę. Otóż Nio hmm, miał taką hmm, manierę, że pisywał listy swoje uczucia, swoje frustracje, żale. Zwykł przelewać na papier w formie listów. Zwykle były to listy adresowane do różnych osób. Hmm. Pisał te listy, nie wysyłał ich, po prostu traktował je jako hmm. Taki sposób wyrażenia własnych emocji, własnych uczuć. I to ciekawe, kiedy te trudności, o których wspomniałem wcześniej, tak się spiętrzyły bardzo w jego życiu. Poważne, poważne ciężary, to doprowadziło go to do hmm, takiego punktu, w którym właściwie sięgnął najwyższej instancji, rzekłbym, i zdecydował się swój list zaadresować do Boga, do samego Boga. <śmiech> co miał do stracenia, po prostu hmm, być może w przepływie jakiejś desperacji czy depresji, kto wie, zaczął się wyżalać, wyrzucać to wszystko z siebie. Może była to forma rozładowania, której bardzo potrzebował wówczas. Zaczął to robić, adresując te wszystkie emocje. Moglibyśmy się domyślać, jakie, jakiego rodzaju to były emocje adresując je do Boga. I stało się coś nieoczekiwanego wówczas, kiedy on spisywał te emocje. Mianowicie, on to opisuje w ten sposób, że usłyszał głos, ale nie nawet Głos w głowie swojej, w umyśle, tylko było to wrażenie, jakby ktoś stał w tym samym pokoju, za jego plecami. Takie dosyć realistyczne wrażenie, na tyle realistyczne, że on potrzebował się odwrócić i sprawdzić. Dokładniej to było tak, że on te swoje, Emocje w którymś momencie ubrał w formę pytań. Pytań adresowanych bezpośrednio do Boga. Prosto w twarz. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego on musi tak cierpieć? W tym duchu owe pytania były. I głos, który usłyszał, Zapytał się tym razem jego. Hmm. Czy on naprawdę chce poznać odpowiedzi na te pytania? Czy tylko daje upust emocjom? czy tylko się wścieka, na przykład. <śmiech> hmm. To sprowokowało, w ogóle zaskoczyło mnie, A i. <śmiech> Prowokowało go do, do kontynuowania pisania, tak jak gdyby rozmawiał hmm, z tym głosem, który usłyszał. I wówczas ten głos? Dopiero wtedy. Zmienił formę, przeniósł się z tego wrażenia, że jest fizyczny, realny, gdzieś w pokoju, do jego własnego umysłu. Hmm. Dyktując mu, jak gdyby, co ma napisać. Znaczy on się tak czuł, jakby to było dyktando. Natomiast on to spisywał i nierzadko potrzebował dosyć się spieszyć, gdyż hmm. To, co pojawiało się w jego umyśle, w odpowiedzi na jego pytania, pojawiało się dosyć szybko. Nierzadko prawdopodobnie nawet jeszcze zanim skończył pisać pytanie, już pojawiała się odpowiedź i on potrzebował z tym wszystkim nadążyć. Hmm. Moglibyśmy to określić w różny sposób, na przykład mianem Jakiegoś bardzo intensywnego, porywającego natchnienia. Wcale nie musimy hmm, traktować tego dosłownie, że przemówił do niego Bóg. Czy jakakolwiek inna istota, jakkolwiek nazwać. To jest mniej istotne. On zresztą sam o tym wspominał w którymś miejscu, że tak naprawdę to nie jest istotne. Już nie mówiąc, że to nie jest w ogóle kluczowe. Czy, czy podejdzie do tego w ten sposób, że to Bóg jest autorem tych słów. Hmm. Bardziej wyłania się z biegiem czasu studiowania tego przekazu taki obraz, że jest to rodzaj uproszczenia. Kiedy posłuchać Nila w różnych miejscach, nie tylko w jego książkach, wyłania się z tego taki obraz, że etykietka Boga jest rodzajem uproszczenia. To był początkowy sposób, jakiego Neil używał, żeby jakoś to identyfikować, ten przekaz, który mu się pojawiał w umyśle. Ale co ciekawe, on sam twierdzi, że to nie jest nawet channeling. Przynajmniej według Wikipedii on tak twierdzi. Jeszcze nie wnikałem, nie zgłębiałem informacji, w różnych wywiadach z nim, a jestem tego bardzo ciekawy, żeby on rozwinął tą myśl. Na razie tylko natrafiłem na hmm, wzmiankę o tym, że on podobno nawet nie określa tego mianem channelingu. Jeżeli nie wiesz, co to takiego channeling. Channeling to jest hmm, taki proces polegający na tym, że człowiek wprowadza się w pewien specyficzny stan umysłu, czy jak wolisz, świadomości, dostrajając do innej istoty. Hmm. Do jakiejś istoty z innego wymiaru, czy, czy z innej planety, to może być istota. Na tym polega mniej więcej koncepcja. Jest to rodzaj hmm, telepatii, Z tą różnicą, że mamy dodatkowy aspekt, że kiedy już taki człowiek dostroi się do tej istoty, to w rezultacie ta istota może komunikować się za pośrednictwem tego człowieka. Hmm. Może to robić pisząc jego dłońmi, i to się wówczas będzie nazywało prawdopodobnie pismem automatycznym, może to robić głosowo. Po prostu przemawiając jego ustami. Ja o tym channelingu, o zjawisku channelingu już wspominałem w Molium, między innymi w rozdziałach dedykowanych Dolores Cannon, autorca zgłębiającej mocno tematykę metafizyki, rozwoju duchowego, zjawisk paranormalnych. Tam się w że mierze stykamy z takim konceptem hmm, Channelingów od dosyć unikatowej strony przedstawionym, czyli nie w takim klasycznym wydaniu, kiedy mamy jakąś jedną specjalną w cudzysłowie osobę, która, która czy to nauczyła się hmm, channelowania, czyli tego dostrajania umysłu, swojej świadomości do jakiejś istoty, czy to po prostu stwierdziła, że ma do tego talent. Ale u Dolores. Um, otrzymujemy taki osobliwy przykład channelingu, polegający na tym, że brak tej specjalnej osoby z umiejętnościami channelingowymi, natomiast mamy osobę, która potrafi je pobudzać u wszystkich innych ludzi. Wywoływać channeling poprzez technikę hipnozy udowolnego dowolnego człowieka. Niemalże u wszystkich. Hmm. Czyli sprawiać, że niemalże przez każdego człowieka będzie mogła przemawiać jakaś inna istota. Hmm. Włącznie z tak zwanym wyższym ja. Co zresztą też jest jedną z tych zamiennych etykietek na owego Boga z rozmów z Bogiem Nila Łosza. Wyższe ja. Też możesz tak to rozumieć. Hmm. I wówczas w ogóle to określenie bardzo dobrze pasuje, bardzo dobrze wydaje mi się pasować do do hmm, tego aspektu, czy tej istoty, która wypowiada się na kartach książek Nila. Wyższe ja. Hmm. I co ciekawe, jednakowoż sam Nil podobno, wróćmy do tej informacji, nie określa tego nawet w sposób, że on channeluje. Natomiast w którymś momencie pada takie stwierdzenie, że najważniejsze jest to, czy zawarta na kartach tych książek treść. Może być dla Ciebie przydatna? Czy może być dla Ciebie pomocna? Czy może w Twojej ocenie znaleźć praktyczne zastosowanie w Twoim życiu? To jest najważniejsze, a nie to, skąd ta treść pochodzi, jak to jest etykietowane. I dokładnie ten sam przekaz dostajemy u Daryl Anki, który jest channelerem. I chaneluje istotę identyfikującą się jako baszar. Hmm. Dokładnie to samo Daryl mówi właściwie poszło, <śmiech> co już zwyczaj na różnego rodzaju hmm, swoich wystąpieniach rozpoczyna zwykle w ten sam sposób robi takie wprowadzenie i w tym wprowadzeniu hmm, częstokroć akcentuje bardzo wyraźnie, że to nie jest ważne, czy będziesz interpretował, czy interpretowała to, co on robi. W ten sposób, że on przekazuje myśli, perspektywy jakiejś innej istoty z innej planety, powiedzmy. Czy może tak naprawdę wymyśla to sam? Czy może jest to jego alderego, czy wyższej ja, czy jeszcze jakkolwiek inaczej. Że to wszystko nie jest w ogóle istotne. Etykietowanie tego. To, co jest istotne natomiast, to potencjalna przydatność przekazywanej wiedzy. Czy ona się okaże dla Ciebie osobiście przydatna? To jest ważne, żeby skonfrontować się z tym, zetknąć się z tą wiedzą i sprawdzić, czy mogę coś z tego wyciągnąć konkretnie dla siebie, czy mogę na tym profitować, czy to może mi pomagać, czy to w jakiś sposób się do mnie może odnosić. Hmm. Przekaz właśnie w tym duchu dostajemy podobny w rozmowach z Bogiem. Hmm w którymś momencie. Także warto to zaznaczyć już na samym początku, aby pozbyć się ewentualnych możliwych skojarzeń religijnych. Gdyż absolutnie rozmowy z Bogiem nie jalił mi się jako książki religijne, zamknięte w okowach, w przestrzeni, w konwencji, jakiejkolwiek Religii. One, jak już mówiłem, zdecydowanie hmm, wychodzą poza religię, czy ponad religię, mając zdecydowanie bardziej uniwersalną formę. Hmm. I to taką jeszcze w dodatku dosyć chwytliwą. Hmm. Ten Bóg, czy Bóg w cudzysłowie, jak wolisz, przemawiający na kartach tej książki, czy. To po prostu autor przekazu, który znajduje się w tej książce, hmm. wypowiada się, czy sprawia wrażenie takiego hmm, dobrego kumpla trochę wręcz, <gry> który bardzo szczerze z Tobą rozmawia prosto, jawnie, hmm. któremu zależy na tym, żebyś zrozumiał, czy zrozumiała, co ma Tobie do przekazania, ale jednocześnie, który się nie a tylko stara się to przekazać jak najprościej, jak najchwytliwiej, błyskotliwie, konkretnie, precyzyjnie i nierzadko właśnie tak twarzą w twarz, mówiąc prawdę, prosto w oczy, dobitnie, w ogóle nie, nie stroniąc od dobitności. I to wszystko łącznie... Hmm. Tworzy taką atrakcyjną kompozycję, że właśnie hmm, tą książkę się czyta, mając odczucie chwytliwości, że to jest takie poczytne, że tak powiem. Hmm. Łatwo przyswoiale. Hmm. Lub inaczej mówiąc, trudno się nudzić. Hmm. Trudno się znużyć tym poprzez sam sposób. Taki bardziej żywy, rzeźki, w jaki te książki są napisane. Hmm. Wspominałem też o autentyzmie Nila w tych dialogach. Gdyż cały czas mamy do czynienia, przypominam, z formą dialogu. Nil zapisuje pytanie, otrzymuje w umyśle odpowiedź, którą też zapisuje. Zapisuje. Następne pytanie lub, lub własny komentarz dosłownie wchodzi w dialog z Bogiem, z samym sobą, jakkolwiek. Ale robi to w formie dialogu. Faktycznie w początkowych tygodniach w ogóle tworzenia tych książek on wszedł w taki rytuał wręcz każdego dnia przez szereg czasu o 4.15 rano zasiadał do pisania i prowadził ten dialog na kartach takiego żółtego notesu. Co ciekawe, Eckhart Tolle swoją książkę lub książki również zapisywał początkowo na żółtym notesie. O czym dowiadujemy się? Co ciekawe, z takiego materiału mogącego stanowić rarytas dla hmm, osób zainteresowanych osobą Eckharta Tola jego przekazem, czy Nila Walsha, jego przekazem, czy wręcz obiema tymi postaciami. Otóż tutaj zrobię taką dygresję. Coś bardzo zaskakującego hmm, otrzymałem niedawno. Mianowicie hmm, jeżeli odwiedziłeś, czy odwiedziłaś już stronę internetową tej audycji, której adres brzmi .com. molium pisane przez M jak Pariola na początku, na końcu, podcast pisane przez C, moliumpodcast.blogspod.com jeżeli odwiedziłeś lub odwiedziłaś tą stronę, to wiesz, że hmm, jednym z głównych na niej elementów jest taki szpaler autorów występujących na łamach tej audycji takie buźki główki podpisane, które się w dodatku przewijają w poziomie hmm, alfabetycznie ułożone, można sobie po tych buźkach nawigować, segregować, sortować dotychczas opublikowane rozdziały Molium. i hmm, kiedy zamierzam opowiedzieć o jakiejś nowej postaci, czy o książce nowego autora, to potrzebuje jego buźki, potrzebuje główkę tego autora, jego twarz dodać do tego szpaleru całego. Hmm. Pantheon autorów Mulium <śmiech> I tak też było z Nilem. Hmm. Szukałem na Google zdjęcia Nila, która by mi się spodobało, które tchnęłoby jakimś pozytywizmem, zwykle takich zdjęć szukam. Takie właśnie fotografie staram się dobierać, na których autor hmm, zdaje się emanować pozytywną wibracją. Hmm. I tak, jeżeli chodzi o Nila, to szybko znalazłem fotografię, która dosyć dobrze mi pasowała do tego, ale i przy okazji zauważyłem skąd pochodzi ta fotografia, z jakiej strony. Hmm. I zdaję sobie sprawę, że pochodzi ona ze strony reklamującej materiał wideo rozmowy, zapis wideo rozmowy, spotkania Nila Walsha z nikim innym jak, uwaga uwaga, z Eckhartentolem rarytas, po prostu rarytas hmm, dla aktywnie zainteresowanych osób tymi autorami. Dla mnie również, w tym dla mnie. Niesamowity smaczek, niesamowicie apetyczny. Materiał, który ma około 40 paru minut. Hmm. Jest coś w tym niesamowitego, doświadczyć takiego spotkania Nila i jak harta osób. Hmm autorów bardzo charakterystycznych, których co ciekawe łączy spory, wspólny mianownik. Ich bowiem przekazy, kiedy tak się im przyjrzeć, można dojść do wniosku, że w sporej mierze się pokrywają, w sporej mierze są względem siebie kompatybilne. Hmm. Bardzo, bardzo interesujące. I mnie tak na marginesie ciekawi, z kim jeszcze Eckhart się spotkał na łamach tej własnej telewizji, gdyż hmm, ten materiał wideo z Nilem miał taki znaczy, że jest Eckhart Toll TV, co sugerowałoby, że hmm, Eckhart zapraszał również, lub może nawet nadal to robi, inne postacie. Ciekawe kogo. Bardzo intrygujące i bardzo ciekawe. Być może jeszcze inne apetyczne kąski, czy raritasy wręcz hmm, tego rodzaju moglibyśmy tam odnaleźć. Warto sobie odnotować do zrobienia researchu na najbliższą przyszłość. Hmm. Więc wracając do Nila, jako autora rozmów z Bogiem, do tego, że on to robił w formie dialogu ciągle spisywanego na kartkach żółtego notesu. On się w tym dialogu wypowiadał hmm, bardzo szczerze, bardzo tak hmm, otwarcie. Co mogłoby zresztą dosyć dobrze oddawać perspektywę wielu, wielu innych osób. Hmm. Jak się z tym zetknąć? Gdyż um, nierzadko wątpliwości, jakie on posiada, jakie prezentuje w tych dialogach z Bogiem, są dosyć konkretnie ubierane. On nie stroni od tych wątpliwości, nie wstydzi się ich, tylko konkretnie hmm, wyłania je na światło dzienne, konfrontując z Bogiem. Hmm. Do momentu, do którego nie osiągnie stanu pewnego zrozumienia, jasności, klarowności, satysfakcji. Czyli innymi słowy, te dialogi nie są pasywne, nie prezentują tylko wiedzy, ale prezentują też taki stopień jej zgłębienia, rozumienia, w jaki sposób to zrozumieć. Na przykładzie Nila. Czyli mamy przykładową osobę, która jest odbiorcą, tego przekazu, hmm, przekazu Boga, wszechświata, wyższego ja, jakkolwiek podświadomości. I mamy nie tylko ten przekaz jako taki hmm, bezosobowy, ale mamy też ten przekaz aktywny, tak jak gdybyśmy mieli możliwość spotkania się z jego autorem i porozmawiania na ten temat. zadawania dodatkowych pytań rozwiania wątpliwości. I tym w istocie są rozmowy z Bogiem. Na tym polega w sporej mierze ich przewaga nad książkami prezentowanymi w innej formie. Że ta forma dialogu tutaj nam dostarcza dodatkowego atutu, dodatkowej warstwy, tej warstwy rozumienia treści, zgłębiania. Często jest w tych dialogach tak, że Mil po otrzymaniu odpowiedzi zadaje dodatkowe pytania, zgłębia. Próbuje to wyklarować, próbuje to jakoś zrozumieć i my przechodzimy razem z nim przez ten proces hmm, zgłębiania i pojmowania prezentowanych w tych książkach treści. Co znacząco przybliża nam Ów przekaz. Co znacząco ułatwia również i nam jego zrozumienie, o co tak naprawdę autorowi tutaj, w tym miejscu Bogu, lub Bogu w cudzysłowie, chodziło. Miałem jednak rozpocząć od. <trybujesz> zupełnie innych rzeczy, tak naprawdę, niż, niż yy, już tak właściwie od tego, czym są te książki, ale dobrze wyszło, hmm. że powiedziałem o tym teraz, dzięki temu rozdziałów zyskał więcej urozmaicenia, hmm. ale teraz odrobinę chciałbym się cofnąć i hm toczyć bardziej takie hmm, zewnętrzne informacje, nie dotyczące, nie płynące bezpośrednio z tej książki, czy jeszcze nie dotykające bezpośrednio jej przekazu, ale informacje, które zapewnią Tobie pewien kontekst hmm, powstania książki, czy książek Nila oraz tego, co wokół. Hmm. Czy w ogóle jakieś słówko na temat samego autora Nila Walsha. Hmm. Aktualnie otóż jest to Pan po 70. Jeżeli chodzi o jego dorobek literacki, no to już dosyć sporo w moim odczuciu, bo 28 książek. Hmm. W tym z serii Rozmowy z Bogiem 9 pozycji. Ja początkowo mówiłem o trylogii, dlatego, że hmm. 3 z tych 9 pozycji noszą tytuł Rozmowy z Bogiem księga pierwsza, druga i trzecia. I są one uważane za taką bazową, rdzenną trylogię cyklu. Ale nie stanowią jego Całości jednocześnie, gdyż okazuje się, że istnieją dalsze części i to sporo, jak widzimy, bo aż dziewięć. Jest to jednocześnie cykl zamknięty. W dziewiątej części pada taka informacja, że jest to ostatnia część, hmm. ostatni tomik z tej konkretnie serii dialogów z Bogiem tego przekazu, czyli moglibyśmy postrzegać te dziewięć tytułów jako hmm, przekaz zaprezentowany jako całość, po prostu w dziewięciu tomach, hmm, które prawdopodobnie są skonstruowane w taki sposób, aby każdy z nich poruszał nieco inne zagadnienia, nieco inną przestrzeń, przedział tych zagadnień. Hmm. I tak, jeżeli chodzi o księgę pierwszą rozmów z Bogiem, to ona jest jak gdyby najbliżej osobistych spraw jednostki przeciętnego człowieka na ziemi. Najbardziej prywatna jak gdyby. Hmm. Czy ona adresuje, porusza takie zagadnienia, jak Finanse, jak to jest, że jednym się powodzi, innym nie, choćby mieli te same hmm, talenty, predyspozycje. Y, powodzenie w zdrowiu, jakość, jakość naszego zdrowia, relacje w związkach, budowanie y, szczęśliwych, zdrowych związków. Hmm. I w ogóle koncept Boga przede wszystkim. Koncept Boga, to jest w ogóle najważniejsze. Boga, świadomości, świadomego życia, duszy, czy jaźni, świadomości. Hmm. Pewnego stylu życia, świadomego tworzenia własnej rzeczywistości. Sporo jest w tej książce ducha tak zwanego prawa przyciągania, przekazu, który otrzymujemy uwypuklony i poszerzony u Rondy Byrne w jej sekrecie w postaci filmu czy książki, czy w dalszych książkach jej autorstwa. Zresztą, jeżeli oglądałeś czy oglądałaś film Sekret, to hmm, możesz... Wiedzieć, że na jego łamach sam Niruash również się gdzieś tam pojawia. Gdyż właśnie jest on jednym z tych autorów dostarczających bardzo kompatybilnego przekazu. Właściwie dokładnie to samo. Hmm więc jeżeli chodzi o to samo prawo przyciągania, to dosyć jest zgłębione. Jeżeli w ogóle miałbym powiedzieć, czego jest najwięcej w tej książce, w księdze pierwszej, rozmów z Bogiem, to bym powiedział, że właśnie prawa przyciągania oraz definicji nowego spojrzenia na nas samych oraz na Boga oraz przede wszystkim na naszą wzajemną relację, że ona istnieje i na czym ona w ogóle polega, na czym polega relacja człowieka z Bogiem. Hmm. Czyli ja, kim ja jestem, Bóg, kim Bóg jest, na czym polega nasza relacja hmm, wzajemnie, względem siebie, na czym życie polega w tej relacji, hmm, jak możemy to wykorzystać na własną korzyść i na czym polega świadome Życie, hmm. świadome tworzenie, a na czym polega życie bez świadomości, czyli tak żartobliwie mówiąc na autopilocie, kiedy powielasz bardziej postawy hmm, wyświetlane tobie wszędzie wokół, przez, przez media, przez społeczeństwo, przez tradycje, normy wytyczne hmm. i tak dalej tym podobne tym bym powiedział, że jest wypełniona Księga Pierwsza Rozmów z Bogiem. Ona jest taka najbardziej prywatna. Dalsze części wznoszą się jak gdyby wyżej, nabierając szerszej perspektywy niż, niż perspektywa osobista jednostki. Ale w pierwszej Księdze mamy jeszcze bardzo takie treści prywatne, które moglibyśmy zaaplikować hmm, bardzo dosłownie do własnego, konkretnie, konkretnie własnego życia. Hmm. Jest to jednocześnie tak naprawdę odpowiedź dla Nila, bo przecież pamiętajmy, że Nil zaczął te swoje pytania pisać Poddyktowany własną frustracją, własną traumą, ciężarem, jaki spadł na niego w jego własnym życiu. I on też potrzebował odpowiedzi, pomocy, wsparcia. I okazuje się, że je odnalazł w tych dialogach. A więc mamy całą serię rozmów z Bogiem, która tak naprawdę liczy sobie pozycji 9. Warto o tym wiedzieć. Nie wiem, czy wszystkie są już wydane w języku polskim. Ale warto wiedzieć, że tak ogółem jest ich 9. Natomiast łącznie jego książek znacznie więcej, bo to, jak mówię, 28. Przynajmniej według hmm, anglojęzycznej Wikipedii na dzień dzisiejszy. I ciekawe, jeżeli chodzi o to spektrum jego hmm, aktywności literackiej, to moglibyśmy postrzegać je pryzmatycznie, że ona przypomina hmm, pryzmat taki, że mamy właściwie wcale nie tylko te dialogi z Bogiem. Że one stanowią jakby jeden hmm, z głównych komponentów tej aktywności literackiej Nila. Właściwie ich, jej rdzeń. Natomiast co ciekawe, co mnie zaciekawiło, kiedy przyjrzałem się hmm, informacjom na temat tego, co Nil napisał, to zaciekawiło mnie, iż Nil obrał hmm, względem tego rdzenia taką postawę, że zaczął się do niej, do tego rdzenia, do tego przekazu boskiego w tych dialogach ustosunkowywać na własną rękę. Czyli hmm, bez względu na to, czym były te dialogi dla niego bez względu na to, jak byśmy to etykietowali, czy to rozmowy z Bogiem, czy to było wyższe ja, czy to podświadomość Alterego, czy, czy jakieś jego własne iluminacje, to studiując jego aktywność literacką, widzimy wyraźnie podział, widzimy wyraźnie, że on te dialogi traktował, czy traktuje, bo przecież nadal jest tutaj z nami, na tej ziemi, że on te dialogi traktuje jako coś osobnego, jako specyficzną, wyizolowaną gałąź swojego przekazu, który nie jest stricte jego przekazem w jego odczuciu, ale jest przekazem, który przepływa za jego pośrednictwem. Czyli jest to treść, którą on dostarcza również sobie, co ważne, co istotne. Ale w jego kontekście, w odniesieniu do jego osoby, w jego odczuciu jest to treść, która płynie jak gdyby z zewnątrz, w cudzysłowie. Czyli nie jest to treść, którą on we własnym mniemaniu wymyśla. Jest to treść, którą otrzymuje, treść, którą przekazuje. I co ciekawe, do tej treści on się również ustosunkowuje, nie tylko jako strona w dialogu w tych książkach, ale również jako już taki pełnoprawny autor, moglibyśmy rzec, w innych książkach. Sygnowanych własnym nazwiskiem, w których on już nie prowadzi dialogu z Bogiem, ale przedstawia własne ich rozumienie, własny wgląd w tą wiedzę, w ten przekaz, w tą mądrość. Własne doń odniesienie. To jest bardzo interesujące dla mnie, że Nil napisał serię książek które stanowią jego własną stricte perspektywę na przekaz zawarty w całej serii dialogów z Bogiem. Co ciekawe, otrzymujemy hmm, pośród tych książek, których jest całkiem sporo książek zawierających perspektywę stricte Nina Walsha. Otrzymujemy książki, w których on również izoluje, jakby dedykuje poszczególne tomiki konkretnym przedziałom tematycznym. I tak mamy książkę o związkach, mamy książkę o holistycznym życiu, mamy książkę o Obfitości oraz właściwym, hmm, jakby to przetłumaczyć, livelihood? Right livelihood. Właściwym hmm, życiu? Ciekawe. To jest intrygujące. Jeszcze się nie zyskałem z takim terminem. Livelihood. Abundance and right livelihood. Jak tak patrzę w notatki. Ale co ciekawe, recreating yourself, czyli hmm, tworzenie tak w wolnym tłumaczeniu, moglibyśmy rzec tworzenie siebie od nowa. Hmm. Czyli świadome tworzenie siebie w domyśle. Już po lekturze Księgi Pierwszej mogę się domyśleć, że o to chodzi w tej książce. Czyli zamiast biernie pozwalać siebie tworzyć przez czynniki zewnętrzne, okoliczności to bierzemy stery w swoje ręce i hmm, tworzymy siebie samodzielnie. Hmm. I to jest dosyć interesujące właśnie, że on zaangażował się w całą serię książek, w których przedstawia własną perspektywę stricte. Własny wgląd, własne rozumienie przekazów zawartych w dialogach z Bogiem. Bardzo interesujące dla mnie. Natomiast istnieje jeszcze jeden aspekt jego aktywności literackiej poza tymi dwoma, co też jest interesujące. A mianowicie aspekt, który moglibyśmy określić aspektem takim pomocowym towarzyszącym tej serii rozmów z Bogiem. Aspekt, w którym, który prawdopodobnie został stworzony, żeby pomóc jakoś ogarnąć te rozmowy z Bogiem, bo przecież to jest w gruncie rzeczy, bądź co bądź dziewięć części. One nie są jakoś mega opasłe, ale z drugiej strony zdecydowanie są mocno nasączone duchową treścią, mocno, intensywnie. Jest tego tam tak wiele, że faktycznie kompendium jakieś, jakieś streszczenie, jakieś przystępne opracowania, przewodniki byłyby, mogłyby się okazać przydatnymi zdecydowanie. Stąd też faktycznie Neil zdecydował się takowe materiały tworzyć i hmm, opracowano już szereg, część opracował on, część... Ktoś mu pomógł. Szereg materiałów pomocowych, które moglibyśmy traktować jako pomocowe względem tej rdzennej serii rozmów z Bogiem. Tak, Odnajdujemy pośród tych pomocowych materiałów różnego rodzaju, na przykład tak zwane medytacje nad rozmowami z Bogiem. Hmm. Czy jakąś taką wyprowadzoną z nich esencję do kontemplowania. Do koncentrowania się na. Hmm. Mamy też coś takiego, jak pytania i odpowiedzi do rozmów z Bogiem. O tym zresztą już Nil wspomina, chyba jeszcze w księdze pierwszej, gdzieś w posłowie, być może, że on początkowo hmm, odpisywał, otrzymywał oczywiście mnóstwo korespondencji. Hmm związanej z, z książką, tą premierową księgą Pierwszą Rozmów z Bogiem i zaczął odpisywać ludziom na pytania, czytelnikom, ale rychło tych maili zaczęło przychodzić listów tak wiele, że właściwie już przestało być możliwym nadążanie z tym wszystkim. Poza tym wydawało się to też niepraktyczne, gdyż pytania często się powtarzały i w związku z tym wyszedł Neil z taką koncepcją, aby wydawać biuletyn. Coś w rodzaju newslettera, domyślam się, chyba drukowany nawet, w którym przedstawiał zbiorowe odpowiedzi na najczęściej padające pytania. Hmm. No i wydał również w formie książki pytania i odpowiedzi do rozmów z Bogiem, co ciekawe. Także warto o tym wiedzieć. Sięgnąć być może po lekturze całej trylogii lub większej ilości książek z tego rdzennego nurtu dialogów z Bogiem. Natomiast wracając do tych książek z tego nurtu perspektywy Nila i czy w ogóle z jego literackiego dorobku. Znajduje się tam jeszcze, co ciekawe, hmm, taki smaczek, który dosyć zwrócił moją uwagę. Ale zanim powiem o tym smaczku, to powinienem opowiedzieć słów kilka o filmie. Hmm. Gdyż istnieje film Rozmowy z Bogiem. Nie wiem, czy istnieje stricte polska, polskojęzyczna wersja tego filmu. Może co najwyżej z polskimi napisami. Chociaż byłoby świetnie, żeby już zrobiono polską wersję wreszcie. Gdyż film zdecydowanie, moim zdaniem, warto obejrzeć. Szczególnie jeżeli się jest zainteresowanym za którą rozmów z Bogiem. Film bowiem przedstawia kulisy powstania tej książki, które ja zarysowałem dosyć oszczędnie. Natomiast co innego jest usłyszeć taką dawkową informację, jaką się podzieliłem z Tobą, że on miał ciężko w życiu dosyć, że mu się sprawy nawarstwiły, ciężary, różnorakie wypadki został bezdomnym i jak to się w ogóle stało, że z perspektywy osoby bezdomnej, która gdzieś tam mieszkała na polu namiotowym i sprzedawała jakieś puszki, jak to się w ogóle stało, że zaczął pisać książkę, gdzie on miał ją pisać? W namiocie pisał? No to dosyć intrygująca kwestia i film to pokazuje. Ja z premedytacją nie wnikałem w te szczegóły. Film to pokazuje. To jest bardzo interesujące, że nakręcono film ukazujący nam w pełnej krasie kulisy powstania rozmów z Bogiem. Jak również świetnie ilustrujący ten etap w życiu autora, Nila Walsha. Jak się, za, film się właściwie zaczyna od samego początku, jak to wszystko się zaczęło u niego sypać, tak na maksa w życiu. Jak to się mówi, dałać mu w kość mocno i jest, jest to załamanie pokazane miejscami w filmie. Jest wręcz dosyć poruszający, przypomina trochę dokument, ale z drugiej strony potrafi poruszać, jak sobie przypomnę, zdecydowanie. I w moim odczuciu jest bardzo dobrze nakręcony. I poza tym, poza tym jest jeszcze warto wspomnieć w tym filmie taki liryczny aspekt. Hmm. Symboliczny. Świetnie, świetnie ujęty. Hmm. Kiedy już zbliża się do końca, jest pewne takie symboliczne podsumowanie, które bardzo mi się podoba, jak zostało oddane. Hmm. Pewnego takiego duchowego dotyczenia koła, wzrostu wglądu. Kiedy już się dysponuje tym wglądem na odpowiednim poziomie. No, warto, warto obejrzeć, jeżeli masz taką możliwość. Gorąco polecam. Film ukazuje detale, bardzo szeroko. Całą tą kwestię powołania do życia rozmów z Bogiem. Jak to było. Hm. Zmienne koleje losu. I hm, ukazuje, że Ukazuje sukces tej książki, który też nie był hmm, tak od razu natychmiastowy, ale jak już się wyłonił, no to analogicznie do tych nieszczęść w jego życiu i sukces potoczył się lawinowo hmm, i intensywnie. I teraz, jeżeli chodzi o ten smaczek pośród książek Nina Łąsza, to to hmm, jest w nim pozycja pod tytułem Conversations with God The Making of the Movie, czyli rozmowy z Bogiem, tworzenie filmu. Hmm. Książka, która, której Neil Walsh jest tak naprawdę współautorem, przedstawiająca kulisy tworzenia tego filmu. Hmm. W tym, co ciekawe, to, to musi być dosyć intrygująca, interesująca pozycja, gdyż czytamy o niej, że co ciekawe, przedstawia ona poza oczywiście różnymi takimi zakulisowymi informacjami hmm, takie niesamowite przypadki hmm, synchroniczności zdarzeń pomiędzy osobami zaangażowanymi w produkcję tego filmu. Hmm. To zabrzmiało mi dosyć intrygująco i trochę mi się kojarzy z tym, co kiedyś Ronda mówiła o kręceniu. Bodajże to Ronda opowiadała o kręceniu filmu secret, gdzie ona przedstawiała to przedsięwzięcie, że ono hmm, nie było takie proste, niby nie ma w tym nic odkrywczego, ale ona to przedstawiała w taki sposób, że za sukces w ogóle realizacji tego filmu odpowiadało w sporej mierze to, że wiele rzeczy ułożyło się tak niesamowicie sama przez się, jak gdyby. Coś, co część osób określa mianem synchroniczności, czyli takie nawarstwienie się szczęśliwych zbiegów okoliczności, w cudzysłowie. Ale osoby, które nie wierzą w przypadki zbiegi okoliczności, używają terminu synchroniczność. Na przykład w ujęciu synchroniczności zdarzeń. Hmm. I interesującym jest rozpoznawanie w życiu takich synchroniczności. Szczególnie jeżeli świadomie tworzysz własną rzeczywistość, jeżeli stosujesz taką postawę we własnym życiu, to synchroniczność nie jest ci obca, wręcz prawdopodobnie często jej doświadczasz. I się tym możesz napawać, że to, co dla innych jest fuksem, dla ciebie może być normalnością gdyż po prostu poznałeś, czy poznałeś pewien mechanizm, który sprawia, że rzeczywistość faktycznie może się modelować. I tak w tej pozycji, w tej książce przedstawiającej zakulisowe informacje dotyczące produkcji, dotyczące powstawania tego filmu o rozmowach z Bogiem jest hmm, przedstawiona cała gama tych synchronicznych zdarzeń, jakie towarzyszyły osobom bezpośrednio zaangażowanym w tworzenie tego filmu. O samym filmie warto również wiedzieć, kto jest jego producentem. To jest kolejny smaczek z takich ciekawostek. Producentem tego filmu jest Steven Simon. Nazwisko, które nic mi nie mówiło, ale było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy poczytałem sobie trochę więcej o sobie, o tego Stevena Seymona. Otóż okazało się, że jest to człowiek odpowiedzialny za film What the Dreams May Come. Hm. Być może to być znany. Polski tytuł. Hmm. Jaki był polski tytuł? Między niebem a piekłem? Coś w tym stylu. Albo między piekłem a niebem, chyba. Hmm. Film z Robinem Williamsem. Do dzisiaj pamiętam spektakularną reklamę tego filmu, czy wręcz nawet cały dokument stworzony na kanale Hallmark, hmm, który opiewał powstawanie tego hmm, charakterystycznego, bardzo malowniczego obrazu. Hmm, polecam. jest to taki film nieco odyczajowy, nieco, nieco taki fantastyczny. What dreams may come. Hmm, między piekłem a niebem. Osoba Robina Williamsa bardzo uprzystępnia ten film swoją drogą, czyniąc, dodając mu takiej przyjazności, ciepła, jak to w środku tego aktora. Natomiast co jest charakterystycznego w tym filmie, między innymi, bo jest tam sporo charakterystycznych, oryginalnych rzeczy, to taki koncept hmm, świata w obrazie, namalowanym farbami, tak jakbyś dosłownie wszedł, weszła, obraz, tak jak Alicja w gronie czarów, tyle, że w trójwymiarową formę. Hmm. I na przykład jesteś na łące pośród kwiatów, które są namalowane farbami, a jednocześnie są trójwymiarowe, możesz ich dotknąć, możesz poczuć tą fakturę. Świetnie to zostało zwizualizowane na tym filmie i dla samego tego efektu warto do doświadczyć. Hmm. Jest to bardzo, bardzo poetyckie i niesamowite. Świetnie przedstawiono ten koncept. bardzo, moim zdaniem, bardzo umiejętnie. Przedstawiono, zwizualizowano, wyobrażono w tym filmie tak zwane zaświaty. Gdyż, no, hmm, większość chyba akcji tego filmu dzieje się w zaświatach, warto zaznaczyć. Po drugiej stronie. Hmm. I odnajdujemy tam takie malownicze spektrum. Z jednej strony mamy zaświaty, które wyglądają bardzo, bardzo tak barwnie, ciepło, rajsko wręcz. Z drugiej strony mamy te zaświaty mroczne, ten synonim tak zwanego piekła. Hmm. I to wszystko bardzo się zbiega z przekazem, który wyłania się z pozycji dedykowanych tak zwanemu OBI out of body experience, czyli doświadczeniom pozacielesnym. Wspomnieć autorów Roberta Monroe czy Bruce'a Moena, jeżeli jest ci znane zagadnienie obi. W tym przypadku literatura niebeletrystyczna zeznania osób, ich doświadczenia spisane tak zwanych doświadczeń pozacielesnych, z przygód pozacielesnych, czyli co to takiego jest? Doświadczenie pozacielesne to jest stan, w którym czujesz się, jak gdybyś opuścił swoje ciało, jak gdybyś przebywał, przebywała poza ciałem. Czyli takie duchowe podróże bardziej dosłownie rozumiane. Hmm. I to, czego dowiadujemy, myślę, z tych książek Roberta Monroe, czy Bruce'a hm a to są całe serie, tak nadmienie, to nie są tylko pojedyncze tytuły, to w sporej mierze odnajduje hmm, swoją styczną formę, pokrycie pewne w tym obrazie What the dreams make am z Robinem Williamsem. Jak na przykład tworzenie, mam na myśli konkretnie takie rzeczy, jak na przykład tworzenie sobie własnego, osobistego piekła. Hmm, brak wiedzy, że się nie żyje, w cudzysłowie, już w formie cielesnej, mam na myśli ludzkiej, fizycznej. Tylko takie zahipnotyzowanie pewną wizją. Hmm. Bardziej. I się jest w tej wizji, narkotyzuje się nią, jednocześnie nie jest się tego świadomym. Tak jakby przebywanie we śnie, nie wiedząc, że się śni. Hmm. Motyw jakże znany z tego nurtu obi literackiego. Hmm. czy inny motyw, który się tam pojawia, który mamy jednocześnie w literaturze obi. Modelowane hmm, płynnie formy prezentacji, jak ktoś się tobie prezentuje w, na tej duchowej płaszczyźnie, pod jaką formą, pod jaką postacią się, się tobie jawi. Hmm, świetnie też zostało to pokazane w filmie. Ta ewolucja, że to się może zmieniać. Ja teraz wspominam hmm. Roberta Monroe, który w którymś miejscu pewnego razu stwierdził, jak to jest z tą zmianą postaci. Hmm. Taka dygresja. On powiedział coś odkrywczego bardzo dla mnie wówczas, że, że tylko początkowo twoja postać w obi, czy na tym planie duchowym podczas podróży poza cielesnych hmm, jawi ci się ludzko. Czyli Twoje własne ciało, odpowiednik Twojego własnego ciała, Twojej własnej postaci po tamtej stronie, po duchowej stronie. Tylko początkowo będzie wyglądał jak ciało ludzkie, będzie przypominał ciało ludzkie w formach humanoidalną. Później może to ulec zmianie. To początkowo tak wygląda, żeby Tobie ułatwić aklimatyzację żebyś nie był od tak od razu zdezorientowany, tak bardzo, żeby przynajmniej tą dezorientację zredukować, bo ona i tak będzie duża. Hmm. Gdyż to jest spora różnica doświadczać tamtego planu po byciu zakorzenionym na tym tutajszym planie fizycznym, tak bardzo ograniczonym. Ale później z biegiem czasu, kiedy coraz bardziej przyzwyczajamy się do, do zgłębienia tych planów duchowych, hmm niektórzy nazywają astralnych, to wówczas ta forma, co ciekawe, może ulegać zmianie. Nawet nasza własna forma wizualnej prezentacji może już wcale nie przypominać humanoidalnej. Możemy na przykład wyglądać jak kula światła, a w którymś momencie wręcz możemy już w ogóle nie wyglądać. Możemy nie potrzebować żadnej formy. I podobne zasady tyczą się innych istot, które prezentują się nam. Dowiadujemy się, że to, jak zobaczymy daną istotę, to w sporej mierze zależy od nas samych. Hmm. Od naszej percepcji, poziomu świadomości, gotowości. Hmm. U Brusa Moena to jest świetnie przedstawione, gdzie nawet więcej hmm, możemy łatwiej dotrzeć do takiej wiedzy, że że nie istnieje coś takiego jak obiektywna forma prezentacji, że ktoś po prostu wygląda w dany sposób i dla każdego będzie tak samo widoczny. Tylko to, jak będę postrzegał daną istotę, będzie ściśle zabarwione moją perspektywą. Mogę być z kolegą, czy z koleżanką podróżować po świecie, obi na duchowym planie, możemy się spotkać z jakąś istotą i ja będę tą istotę widział zupełnie inaczej niż koleja czy koleżanka. Hm. Jak najbardziej powszechne zjawisko. I coś mniej więcej w tym duchu również odnajdujemy w tym filmie What the Dreams Make Come. Z mój Williamsem. Hm. Także producent tego niepozornego filmu Rozmowy z Bogiem. Hm. Jest jednocześnie producentem filmu, który był hitem w ogóle z tego czasu. Niesamowitym. Szeroko zakrojony. Świetny, świetny obraz. Epicki. What dreams make come właśnie z, z taką obsadą w postaci Robina Williamsa między innymi. Hmm. Bardzo, bardzo interesująca informacja. Hmm. okazuje się, że te dwa filmy które wspomniałem tworzą prawie cały największy drobek tego producenta w sensie jego największe dokonania na drodze jego kariery w ogóle jego historia jest dosyć ciekawa, otóż okazuje się, że on był zainteresowany Włożeniem filmów, które przekazywałyby pewne duchowe treści, duchowe prawdy, pewną mądrość. Hmm. I on bardzo chciał, producent hmm, Steven Simon, bardzo chciał wprowadzić takie treści, Hollywood do takiego ogólnego obiegu, żeby były one propagowane wśród takiego przeciętnego widza czy przeciętnego kinomana. Ale to ku jego frustracji i zaskoczeniu się nie udało. Hollywood okazało się nie uważać za wystarczająco modne duchowości, duchowej treści. Hmm. Co skłoniło w którymś punkcie hmm. Stevena do tego, żeby zerwać z Hollywood po prostu. Przeprowadził się w zupełnie inne miejsce, zrywając całkowicie z tak zwanym mainstreamem, czyli z tym takim głównym nurtem filmowym i zaczął tworzyć na własną rękę, samodzielnie realizując własne zamierzenia, hmm. czyli żeby ubierać jakąś duchową mądrość w postać filmu. Hmm. Jego celem w ogóle, jego jakby taką misją było stworzenie w ogóle nowego gatunku w kinematografii. które określał mianem spiritual cinema, czyli duchowe kino. Hmm. I co ciekawe, kiedy opuścił Hollywood, to hmm, pierwszym tytułem, jakim się w ogóle zajął, był tytuł The Forces With You. Mystical movie messages that inspire our lives, czyli moc jest w tobie. Hmm mistyczne przekazy inspirujące nasze życie. Mistyczne przekazy z innych filmów, które inspirują nasze życie. W dalszym punkcie na drodze swojej kariery współzałożył coś takiego, co się nazywało The Spiritual Cinema Silco taki krąg duchowego kina, hmm. a było to nic innego, ta, taka szumna nazwa, ale tak naprawdę to było nic innego, jak taka hmm, tematyczna subskrypcja prenumerata filmów. Zapisywałeś czy zapisywałaś się na taką subskrypcję i w rezultacie otrzymywałeś, otrzymywałeś miesięcznie cztery filmy, które, które były na jakiś sposób duchowe zawierały jakiś duchowy aspekt, duchowy komponent, jakąś mądrość, jakiś przekaz. Hmm. Po prostu dla osób, które gustowały w tego rodzaju kinie lub mogłyby gustować, stworzono taką tematyczną prenumerację. Okazało się, że to się dosyć mocno przyjęło na taką skalę spektakularną, że na dzień dzisiejszy już w ponad 70 krajach ta subskrypcja jest hmm, prowadzona. Ale całe to przedsięwzięcie tego The Spiritual Cinema Circle odniosło sukces tak szybko, że jeszcze tego samego roku, w którym zostało założone pod koniec tego roku, pozwoliło, hmm, pozwoliło Stevenowi sfinansować wreszcie hmm. koncept, który od dawna chodził mu w głowie. Koncept ekranizowania rozmów z Bogiem po prostu. Tak jak gdyby. Hmm. Bo okazuje się, że um, kiedy Steven po raz pierwszy, chyba w latach dziewięćdziesiątych, przeczytał księgę pierwszą Rozmów z Bogiem, to już wtedy Pojawił się w jego umyśle pomysł na stworzenie filmu, który by to obrazował. Hmm. Tyle, że wtedy nie było funduszy. Szczególnie, że jak wspominałem, on opuścił Hollywood w którymś momencie i potrzebował sobie radzić sam. Więc hmm. dopiero kiedy współzałożył, współtworzył The Spiritual Cinema Circle, tą prenumeratę duchowych filmów, która się tak bardzo przyjęła, to dopiero to pozwoliło mu te fundusze wygenerować, wykupić prawa do tej książki Nila i finalnie doprowadzić do powstania tego filmu. Hmm. Swoją drogą, Steven stwierdza, że jego kariera była naznaczona właściwie pasją do głównie trzech projektów. I jednym z nich był film Somewhere in Time, którego ja w ogóle nie kojarzę. O którym on wspomina w tym cytacie, który mam teraz przed sobą. I on mówi, że zajęło mu hmm, trzy lata żeby wyprodukować ten film Somewhere in Time. Prawie 20 lat, aby stworzyć finalnie i wypuścić na rynek ten przebój What Dreams May Come. I prawie 8 lat, aby zrealizować, doprowadzić do realizacji rozmów z Bogiem w formie filmu. To są w ogóle jakieś hm, olbrzymie połacie czasu. 20 lat, żeby wypuścić jakiś film, żeby doprowadzić do jego realizacji, czy 8 lat. 8 lat to już się wydaje hm, niesamowicie długi okres czasu. Dlaczego o tym wspominam? Hm. Dlatego, że jak się tego posłucha, hm, jak, jak się stykam z tą informacją, jak się zetknąłem z tą informacją, że że to wszystko jest w obrębie jego pasji, ale on tak długo, jak długo on musiał o czymś marzyć, jak długo musiał nosić w swoim umyśle pewne zamierzenia, rzeczy, które go ekscytowały. Jak wytrwale, skoro tak wiele lat to zajmowało i w końcu doprowadził do tego na czym mu zależało, to widocznie przez wszystkie te lata nie popadł ani razu w takie finalne zwątpienie. Może wątpił od czasu do czasu, ale wygląda na to, że to zwątpienie ani razu nie wytrąciło go hm. całkowicie z drogi. Nie zrezygnował innymi słowy. Jaka to pasja, jak silna. Hm. Jaką wytrwałością on się cechował, że doprowadził faktycznie do wszystkich tych rzeczy? Bo klasa, skala sukcesu tego hmm, tytułu What Dreams Make Come, o ile rozmowy z Bogiem są właściwie niszową produkcją, tak, tak ja to odczuwam, chyba mało kto słyszał o tym filmie, o tyle What Dreams Make Come jest dosyć takim hmm, klasowym tytułem który osiągnął, jak wspominałem, spektakularny sukces swego czasu i 20 lat pracy nad tym. Hmm. Sparań żeby to wyprowadzić. Tak jak tutaj rozmowy z Bogiem, same 8 lat, tylko dlatego, prawdopodobnie w sporej mierze, że, że brak tych funduszy. Hmm. Ale z drugiej strony, ile trzeba było to trzymać w sobie, żeby, żeby to było jeszcze w ogóle aktualne? Hmm. Ile jest osób, które kiedy nie mają możliwości realizacji własnych pragnień, to po prostu je porzucają. I kiedy te możliwości w końcu się pojawiają, no to pragnienie już nie istnieje. Bo się zaktualizowało, przelatowało. Natomiast tutaj, jeżeli Steven stwierdza, że 8 lat zabrało mu hmm, doprowadzenie do stworzenia rozmów z Bogiem w wersji filmowej, To wygląda na to, że on miał cały czas to pragnienie żywe i aktualne w sobie. Nie rezygnował z niego tylko dlatego, że nie miał możliwości. Hmm. Jaka wytrwałość i pasja? To daje do myślenia, skłania do myślenia. Hmm. Szczególnie jeżeli spojrzeć na jakieś własne projekty z takiej perspektywy tu i teraz. czasem. Hmm, Czasem chciałoby się, żeby nastąpił jakiś, jeżeli prowadzisz jakiś projekt, z którym wiążesz pewne hmm, nadzieje może, może wizje, to prawdopodobnie chciałbyś, czy chciałabyś jakiegoś wyraźnego sukcesu jak najprędzej. Hmm. Ekscytują Cię każde jakieś hmm, wyraźniejsze postępy. Może, być może na swój sposób nie możesz się tego doczekać. Hmm. I, I miesiące, miesiące mijają. Hmm. Może nic się specjalnie nie posuwa jakoś wyraźnie do przodu, może wręcz się ślimaczy. Hmm. Trudno widzieć jakieś spektakularne różnice. Być może, być może. Jak wtedy masz się czuć? A z drugiej strony, jak się czuć, kiedy się przeczyta o takim Stevenie, który stworzył taki hit jak What Dreams May Come, ale stworzył go właściwie tylko dlatego, że był wytrwały i pasja w nim była żywa. Prawdopodobnie bez limitów czasowych. Możeby czekać 20 lat. Hmm. Tu 20, tam 8. Oczywiście nie sugeruję, że on tylko czekał, ale Mam na myśli bardziej, żeby mieć pewną ideę, pewne pragnienie w sobie aktualne, nielimitowaną ilość czasu, niezależnie od tego, jakie są możliwości, jakie są postępy. Po prostu robić swoje. Nie przejmować się czasem, robić swoje. Okazuje się, Steven przykładem takiej osoby, która świetnie ilustruje co takie robienie swoje daje, co może dawać. Wierność pasji, wierność sobie. On prawdopodobnie nie miał gwarancji powodzenia, ale ta wierność własnym zamiarom, własnym marzeniom prawdopodobnie dała mu szczęście w życiu. Możemy się domyślać że on robił to, co chciał. Zresztą też dostajemy w treści rozmów z Bogiem w którymś momencie duży akcent kładziony na pasję, na to, żeby robić to, co się kocha prawdziwie. Hmm. Osoba Stevena, producenta filmu Rozmowy z Bogiem, w związku z tym stała się dla mnie dosyć inspirująca i dlatego chciałem zadedykować pewną część wolium dzisiaj Stevenowi, opowiadając trochę o nim, gdyż mnie samego on inspiruje, mi samemu zapewnia pewną taką pomocną perspektywę z drugiej strony jak gdyby, żeby nie patrzeć z takiej perspektywy hmm, Zachłanne i czasowo tu i teraz, że oczywiście naturalnie z jednej strony bardzo by się chciało mieć pewne efekty tu i teraz już. Najlepiej spektakularne, czy przynajmniej wyraźne. Hmm. Ale żeby spojrzeć bardziej w skali makro na to, że może niekoniecznie efekt powinien być najważniejszy, ale droga. Tak jak to inni mówią, że nie cel, a droga. Hmm. Jest tym, co się najbardziej liczy. Droga. Sama w sobie. A cel, ewentualnie, czy jakaś etykietka, to formalność. Bardziej. Ale to, co jest rzeczywistą treścią, rzeczywistą wiarygodnością, to droga. Hmm. Czy będziesz na niej trwał? Czy będziesz jej wierny? Wierna. Hmm. W ogóle komu będziesz wierny? Albo czym będziesz hmm, jakby warunkową wierność sobie? Czy w ogóle będziesz czymkolwiek warunkował? czy warunkowała wierność sobie? Będziesz wierny, wierna pasji, dopóki będziesz miał miała możliwości ekspresji, czy. Niezależnie. Hmm. Niezależnie od tego. Szerokie zagadnienie. Hmm. Co ciekawe jeszcze, jeżeli chodzi o inne ciekawostki a propos filmu, to był on kręcony w ogóle w tym samym miejscu. W tej samej lokalizacji, w którym rozmowy z Bogiem powstawały. Tam, gdzie miały miejsce faktycznie te wydarzenia przedstawione na filmie. A mniej więcej tam był kręcony. Przejdźmy teraz do już właściwej treści, niemalże. Teraz przedsionek właściwej treści rozmów z Bogiem Księgi pierwszej I, I Pierwszym, jedną z pierwszych rzeczy, które zwróciły moją uwagę, była dedykacja, jaką Neil zawarł na kartach z tej książki. Pisząc o swojej mamie, jakby uwzględniając ją w podziękowaniach, pisząc, że nie tylko wpoiła mi, cytuję, nie tylko wpoiła mi, że Bóg istnieje, ale ukazała też wspaniałą prawdę, że Bóg jest moim najlepszym przyjacielem. Hmm. Więc to jest interesujące dla mnie, że hmm. Nil wygląda na to, był wychowywany w takim pozytywnym duchu, w obrazie Boga przekazywanym Jemu w pozytywnej formie. To jest istotne, dlatego, że znamy taką hmm, powszechną, konwencjonalną formę Boga, który wcale nie jest jakoś tak mega przyjazny. Hmm. Bardziej jest hmm, sędzią. Hmm. I mamy ciągle ten dylemat, piekło, niebo, grzechy. Hmm. Zbawienie. Natomiast Bóg Bóg ciepły, życzliwy, przyjazny, Bóg jako przyjaciel. Wow. Hmm. To musiało robić różnicę. Dosyć taka, myślę, istotna ciekawostka. Jeżeli chodzi o takie tło, rozmów z Bogiem. Hmm. Inna ciekawostka, jeżeli chodzi jeszcze o takie spojrzenie z zewnątrz, takie uogólnienie całego tego przekazu zawartego w Księdze Pierwszej, to mamy taki cytat. Hmm. Życie, jak jest, wiecie, to szansa poznania doświadczalnego tego, co już znacie od strony koncepcyjnej. Nie ma przy tym potrzeby uczenia się czegokolwiek. Trzeba tylko przypomnieć sobie to, co już się wie i działać w oparciu o tę wiedzę. Hmm. Przytoczyłem ten cytat, dlatego że bardzo, bardzo kojarzy mi się on z tym, co Eckhart pisał a propos swojej potęgi teraźniejszości jeszcze. Hmm o czym mówi tu i ówdzie w różnego rodzaju wystąpieniach, zwiadach, że to zwróciło od swego czasu moją uwagę. Kiedy po raz pierwszy się z tym zetknąłem, to mnie to dosyć zaskoczyło. Taki punkt widzenia, w którym Eckhart stwierdził, że on nie uczy, że on nie uważa się tak naprawdę za nauczyciela. Gdyż nauczyciel w jego rozumieniu jest kimś, kto dodaje coś do ciebie, jakąś nową wiedzę, hmm. nową mądrość. Natomiast Eckhart okazuje się, postrzega siebie jako osobę bardziej, która wskazuje tobie na wiedzę, mądrość, którą już posiadasz, co najwyżej jeszcze sobie jej nie uświadomiłeś lub nie uświadomiłaś. Lub jak wolisz unila jeszcze sobie jej nie przypomniałeś, czy nie przypomniałaś Ale jest to coś, co już masz w sobie. Ten potencjał, to wszystko. Eckhart postrzega siebie jako osobę, która hm, pomaga Tobie wzbudzić, jakby odkryć potencjał, który już w sobie posiadasz. Nie buduje niczego w Tobie, niczego do Ciebie nie wprowadza, nie dodaje, bardziej stymuluje Ciebie do tego, żebyś skorzystał z tego, co sam już sama posiadasz. Hmm. To znacząco zmienia postać rzeczy. Hmm. Wtedy osoba, karta staje się bardziej bodźcem. Hmm. Inspiracją, niż czynnikiem, który tworzy coś w tobie z zewnątrz. Jak taki właśnie konwencjonalny nauczyciel. Coś przekazuje, coś dodaje. I takie postawienie sprawy, kiedy po raz pierwszy się z nim zetknąłem, było dla mnie dosyć oryginalne, osobliwe. Dało mi do myślenia. I w tym cytacie, który przed chwilą Tobie przytoczyłem, w związku z Bogiem już stricte, dopatruje się tego samego. Hmm. Niczego nie trzeba się uczyć, że jest to kwestia przypominania sobie bardziej. Hmm. Przypominania sobie tego, co już się wie. Tak naprawdę. Taką zaskakującą informację otrzymujemy w przekazie rozmów z Bogiem w Księdze Pierwszej. To mi się też kojarzy z taką hmm, szerszą skalą, o której z tego czasu hmm, rozmawiałem z jedną z bliskich mi osób, której poleciłem rozmowy z Bogiem, o której zresztą już wspominałem dzisiaj. Rozmawialiśmy rozważaliśmy w ogóle koncept hmm, pozyskiwania nowej wiedzy, nowych umiejętności w ramach tego konkretnego życia na Ziemi. Rozważaliśmy takie pytanie, jaki jest sens tego? Na przykład, jaki jest sens uczenia się jakiegoś języka obcego? Jeżeli w duchu takiego twierdzenia, że wszystko się już wie, nic, niczego się nie trzeba uczyć, tylko jest to kwestia przypominania sobie, no to hm. To wszystko już wiem, Ci, tak naprawdę znam wszystkie języki. Więc jaki sens było sobie wymazywać tą świadomość i, i uczyć się od nowa? Hmm. I pojawiła się odpowiedź na to pytanie. Zarówno we mnie, jak i hmm, w formie jednego z cytatów z rozmów z Bogiem. Hmm. czy ja teraz ten cytat znajdę? Bo tak trochę skaczę po treści i akurat nie mam notatek sfokusowanych na tym konkretnie cytacie, ale hmm. postaram się go przywołać. Hmm. cytat z rozmów z Bogiem, który odpowiada dokładnie na to zagadnienie. O jest. Co próbujesz opanować? Samą sztukę opanowywania. Samą sztukę opanowywania. Czyli tutaj sęk nie tkwi w tym, że tak naprawdę nie potrzebuje się uczyć na przykład angielskiego. Tylko sęk tkwi w tym że interesującym jest dla mnie proces nauki, sam w sobie. A nie mogę doświadczać procesu nauki, jeżeli pozwolę sobie wszystko wiedzieć, wszystko potrafić. No to wtedy nie ma miejsca na proces nauki. To było jedno z zaskakujących odkryć na mojej drodze, że hmm, które pozwoliło mi się jakby zdystansować w ogóle do do czego? Do takiego uczucia dyskomfortu, że tyle jest do zrobienia, a chciałoby się to zatrzymać hmm. dla siebie. Na przykład będąc zadowolonym z poziomu, jaki się osiągnęło w jakiejkolwiek dziedzinie. Na przykład powiedzmy, że opanowałeś jakiś język obcy. Świetnie że ci wyszło to rewelacyjnie. Płynnie mówisz, że masz do tego rewelacyjny, świetny talent. No, czasem może być tak, że jakaś część nas, być może prawdopodobnie, jak Hart określiłby to mianem ego, chciałoby to zatrzymać dla siebie, że no to tak dobrze wyszło przecież, tak dobrze, hmm. tyle lat pracy, tyle lat yy, doskonalenia i to osiągnęło taki poziom. Hmm. I w którymś momencie zdajesz sobie sprawę z faktu, w cudzysłowie, własnej śmiertelności, z, z ograniczeń życia, z, z tego, że życie tutaj jest odcinkiem tak naprawdę, który ma początek, koniec. Możesz jakby wierzyć we własną nieśmiertelność, w to, że istniałeś wcześniej i będziesz istniał później, ale w kontekście tego życia... Hmm, a szczególnie, jeżeli rozpatrzysz koncept reinkarnacji, jeżeli wierzysz w ten koncept, że, że doświadczasz różnych wcialeń, to hmm, może Ci być szkoda, że no, tyle pracy, później na marne pójdzie. Hmm, znowu nie będziesz znał tego języka. Na przykład znowu będziesz, a może znowu będziesz się uczył tego języka od nowa. Może już Ci nie pójdzie tak dobrze. Hmm, może Ci to nie zajmie już tyle czasu, tylko znacznie dłużej. Kto wie? Może będziesz mniej pojęty w tej konkretnej dziedzinie? Hmm. Ale sprawa, ten dyskomfort w ogóle znika, kiedy spojrzysz na to z innej strony, że właściwie to ty nie potrzebujesz tej wiedzy. Bo zawsze ją miałeś, zawsze ją miałeś, posiadałeś, posiadałaś tę wiedzę. To nie chodzi o to, żeby zdobyć wiedzę, tylko chodzi o to, żeby bawić się, ćwiczyć, ćwiczyć w oponowywanie, ćwiczyć w... Samej sztuce uczenia się, czy wręcz bawić się tą sztuką, doświadczać hmm, przyjemności nauki, przyjemności rozwoju, przyjemności stopniowania, tego, że na początku stawia się pierwsze małe kroczki, później z biegiem czasu wie się coraz więcej, potrafi się coraz więcej, osiąga coraz wyższy i wyższy poziom. O to może tak naprawdę chodzić. To może być sednem sprawy. Doskonalenie się, sam proces doskonalenia się, a nie jego rezultat, czyli że coś się nabywa. To bardziej efekt uboczny. Natomiast dzisiaj czuję to tak, że sednem sprawy jest proces doskonalenia się sam w sobie. To tak jak zawsze postrzegałem finansowy aspekt, że hmm, finansowy aspekt, jeżeli jest obecny w ogóle w Twojej pasji, um, że na przykład powiedzmy, ktoś Ci płaci za produkty Twojej pasji, czy to dosłownie rozumiane, czy to jakaś działalność, usługi, to ja zawsze postrzegałem to jako efekt uboczny. Nigdy nie postrzegałem pieniędzy jako elementu bezpośrednio zaangażowanego w ten proces, czyli, że robię coś dla pieniędzy. Nigdy nie robiłem rzeczy, które kocham dla pieniędzy. Jeżeli płynęły z tego jakieś pieniądze, były z tym powiązane jakieś pieniądze, to zawsze Postrzegałem je jako efekt uboczny. Hmm. Ale nie potrzebowałem ich, żeby godzić się robić to, co robię. Bo dla mnie to była zawsze kwestia naturalnego wyboru, wręcz imperatywu. Ja musiałem to robić. W znaczeniu nie mogłem inaczej. To po prostu głos serca, pasja serca. Hmm. Kiedy masz prawdziwą pasję, to robisz to angażujesz się w nią, bez względu na to, czy masz taki obowiązek, czy ktoś Ci za to płaci, bez względu na to, czy jest dzień pracy, czy, czy weekend, czy urlop, nie urlop, czy przed siedemnastą, czy po 17, Ty to robisz, bo to kochasz po prostu. To jest Twoja natura, to jest Twoje spełnienie życiowe. To jest ten koncept działania na tak zwanej nowej ziemi, koncept nowego świata, jakkolwiek nazwać, gdzie ludzie robią to, co robią, bo chcą to robić, bo kochają to robić, a nie dlatego, żeby na przykład ktoś im za to zapłacił, czyli że robią to warunkowo dla pieniędzy, dla, czy dla jakichkolwiek innych korzyści, uznania, czy czegokolwiek innego. Hmm. Tylko robią to przede wszystkim dla siebie, żeby się spełniać we własnym wewnętrznym głosie, we własnym sercu. Hmm. I myślę, że to jest najbardziej efektywna forma, hmm życia, aktywności. Najbardziej optymalna. Wtedy paradoksalnie, kiedy najbardziej skupisz się na sobie i na spełnianiu we własnym wewnętrznym głosie, paradoksalnie wtedy inne osoby mogą najwięcej czerpać z tego, co robisz, bo wtedy, tylko wtedy, moim zdaniem, to, co robisz, będzie osiągało najwyższej jakości postać. <grym> najwyższej próby. Więc to, to będzie się przekładać na to, że ich świat będzie hmm, uzyskiwał tą najwyższą wartość poprzez to. Hmm. Także tu leży ta właśnie analogia do, do tego, o czym i Eckhart wspominał, że to samo dostajemy u, u Nila Walsha, że Koncept, który niczego nie dodaje do Ciebie, tylko bardziej stymuluje w Tobie coś już tam istniejącego, z czego co najwyżej do tej pory nie zdawałeś, nie zdawałeś sobie sprawy, ale to tam jest. Pod tym kątem można traktować tę książkę jako potencjalnie poruszającą pewne struny w nas. Można się z nią zetknąć i uważnie sprawdzać, wsłuchiwać się w siebie podczas lektury, czy to porusza w nas jakieś struny. A jeśli tak, to jakie? Jak często? Hmm. To też będzie odpowiadać nam na pytanie, czy, czy jesteśmy w ogóle w odpowiednim punkcie gotowości do tej książki. Hmm. Bo jeżeli nie porusza to w nas niczego, to o czym jak Hart też mówił z swojego czasu, to prawdopodobnie po prostu jeszcze nie jest ten czas. Hmm. A w którymś momencie może to ulec diametralnej zmianie i może się okazać, że w tej książce odnajdziemy coś bardzo żywotnego w naszym własnym kontekście, bardzo witalnego. Może innymi słowy bardzo zacząć na nas wpływać. Hmm. Coś, co wcześniej w ogóle, czego wcześniej o to w ogóle byśmy nie podejrzewali. Może nas poruszać, stymulować, inspirować. Jedną z takich myśli zawartych w przekazie w księdze pierwszej Rozmów z Bogiem, która jest dla mnie taką dosyć błyskotliwą myślą, to koncept wolnej woli, wiarygodności wolnej woli. Kiedy wolna wola jest wiarygodna, kiedy jest wiarygodnym konceptem, co dostajemy bardzo akcentowane w tej książce. Jedna z takich właśnie hmm. olśni, które zrobiły na mnie wrażenie. Polega na tym, że wolna wola jest wiarygodna wtedy, gdy jest pozbawiona sądu. Hmm. Czyli kary. Kiedy na przykład masz rozróżnienie na to, że z jednej strony masz niby wolną wolę, ale z drugiej strony masz rozróżnienie, że coś jest dobre, coś jest złe. Masz dobre uczynki i masz grzechy. Masz coś, co, czym sobie zasłużysz na zbawienie, a masz coś, czym sobie zasłużysz na karę. Będziesz potrzebować rozgrzeszenia. W ogóle sam koncept, że możesz, hmm, że pewna, pewne Twoje wybory mogą hmm, spowodować karę możesz zasłużyć sobie pewnymi twoimi wyborami podyktowanymi wolną wolą na karę, to jest przedstawione w tej książce jako sprzeczność sama w sobie. Sprzeczność, która przeczy w ogóle istnieniu wolnej woli. Jaka to wolna wola, jeżeli za część twoich wyborów będziesz ukarany, jeżeli część twoich wyborów jest gdzieś tam na górze uznana za nieprawidłową. To z jaką wolną wolą masz do czynienia? To, to tak naprawdę nie jest wolna wola, tylko hipokryzja. Hmm. Nazywanie tego w ten sposób. Hmm. Masz wolną wolę, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyś wszedł w jednym określonym kierunku, bo jeżeli nie, no to hmm, skończysz w piekle. Albo w jakikolwiek będziesz doświadczył innych kar jeszcze tutaj za życia. Hmm. Więc to dosyć tak, taki interesujący koncept. Błyskotliwy, błyskotliwy olśmieje. Hmm. Że koncept wolnej woli właściwie kiedy tak się wczuć weń to przekreśla całkowicie Jakiekolwiek oceny i osądy, nie mogą one istnieć, nie ma na nie w ogóle miejsca, jeżeli wolna wola ma być wiarygodna, że wszystko jest równouprawnione w tej wolnej woli. To wówczas nie może być żadnego osądu, żadnego, żadnego kategoryzowywania. Już szczególnie nie może być czegoś takiego, że część tej wolnej woli hmm, ma być zabroniona, hmm, czy niemile widziana. Część jej ekspresji. Tutaj jakbyśmy mieli do czynienia z cenzurą tej wolnej woli trochę. Czyli wolna wola, ok, ale tylko do, do czasu kiedy nie zaczniesz grzeszyć, bo wtedy już jest, twoje zachowanie jest złe. Niewłaściwe. Interesujący koncept. Wspominałem wcześniej, że forma przekazu w z Bogiem potrafi być humorystyczna miejscami, miejscami wręcz tak uszczypliwie humorystyczna, błyskotliwa. Hmm. I teraz chciałbym przytoczyć przykłady ilustrujące tą uszczypliwą błyskotliwość. Mamy takie cytaty, hmm. jak na przykład Bóg właśnie co wyłożył Nilowi sztukę hmm, bycia uważnym względem własnych myśli, żeby dbać o te myśli, o ich jakość. Hmm. I korygować je kiedy trzeba, żeby wracać na właściwy tor i wracać i wracać raz jeszcze i raz jeszcze, żeby budować z tego nawyk. I Neil mówi, że pisze do hm, Boga, to nie nada przedsięwzięcie. Bóg odpowiada, panowanie nad myślami nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. To wszystko kwestia dyscypliny, woli. Najpierw trzeba nauczyć się śledzić swoje myśli, myśleć o tym, co się myśli. Możesz się w tym wyćwiczyć. I w nawiasie popatrz, jakiej wprawy nabrałeś w unikaniu tego. <śmiech> to jest dobry punkt. <śmiech> Trafiony. Trafiony. Tak, faktycznie. Hmm. O tej sztuce, takiej koncepcji hmm, bycia świadomym własnych myśli żeby niezależnie od tego, że jesteś zaangażowany, zaangażowana w myśli, nie musi być tak, że będziesz całkowicie, że musisz być całkowicie zaabsorbowany, zaabsorbowany tymi myślami. Możesz włączyć w sobie hmm, aspekt obserwacyjny tych myśli. Po co? Po to, że jeżeli chcesz, jeżeli uznajesz twoje myśli za istotny, istotny czynnik twórczy twojej rzeczywistości, to wówczas może zacząć być istotnym jakość tych myśli. Możesz zdać sobie sprawę, że do tej pory nie przykładałeś czy nie przykładałeś wagi żadnej lub, lub większej niż śladowej do tego, jaka to jest jakość tak naprawdę tych myśli. Jak, jak bardzo spójna. Jakiego poziomu zwykle to są myśli. Jakiego rodzaju sprzyjające czy niesprzyjających, tak najogólniej mówiąc im hmm, pojawia się koncept, że no jeżeli wiem, że hmm, do tej pory nie przykładałem do tego wagi żadnej lub większej niż ladową, a z drugiej strony wiem, że myśli moje mają bardzo duże znaczenie w tworzeniu mojej rzeczywistości, mojego życia no to wypadałoby się tym zająć, hmm, przejąć to po prostu, się sprawy w swoje ręce hm. Tylko jak? Jak wydaje się przecież to nowym nawykiem, który potrzebujemy sobie wyrobić, czyli ten nawyk obserwacji własnych myśli i bycie ich uważnym, żeby wyłapywać te nieodpowiednie i ćwiczyć się jeszcze w determinacji, żeby ukrócać je najlepiej jak najszybciej i oddawać się tylko tym twórczym, tym sprzyjającym nam. Więc stoimy przed perspektywą zbudowania sobie nowego nawyku, która może się dla części z nas wydawać ambitna. O ile nie wyzwaniem. Hmm. A tutaj otrzymujemy taki błyskotliwy punkt. Zobacz, jakiej wprawy nabrałeś w unikaniu tego. Faktycznie. Wprawa, jakiej przeciętna osoba nabrała w byciu zaangażowaną na maksa w własne myśli, niczym hmm, taka pełna hipnoza, pełne zahipnotyzowanie, pełne zaangażowanie własnymi myślami, świata poza tym nie widząc. Do tego stopnia, że w ogóle zapomina się o Bożym świecie, tak jak gdyby i się po prostu przyjmuje wszystko jak leci, każdą myśl. Nie myśli się po prostu o tym, co się myśli specjalnie, tylko się po prostu myśli, jest się zaangażowanym. Hmm. Mam dobre lub złe myśli. Raz myślę o sobie dobrze, raz myślę o sobie źle. Raz mam taki, raz inny nastrój. I tak wszystko, wszystko. Po prostu jak wiatr zawieje. Ale ciągle w tym jestem, ciągle w tym siedzę, trwam, puszy hmm. Tak jak Eckhart stwierdził, że jeżeli słuchałeś, słuchałeś audycji o Nowej Ziemi, Molium, jeden z poprzednich rozdziałów, jeden, jedna z myśli Eckharta, hmm, jedno ze spostrzeżeń jego było, że większość myśli takiej typowej osoby dotyczy przyszłości lub przeszłości. Byle nie tego, co się dzieje tu i teraz. W ten sposób nie jesteśmy obecni we własnym życiu właśnie, ale zwykle tego nie zauważamy, nie, nie jesteśmy nawet świadomi, nie zdajemy sobie tego sprawy. Taki jest poziom tej hipnozy. Taki jest poziom tej sprawy. Hmm, wow. Więc, jeżeli mogliśmy, można na to spojrzeć w ten sposób właśnie, że jeżeli mogliśmy nabrać takiej sprawy z tym, to równie dobrze możemy nabrać podobnej w tym niby nowym nawyku hmm. bycie świadomym, świadomego dbania o własne myśli, o ich jakość, rodzaj. Hmm. Błyskotliwe spostrzeżenia, które świetnie im pasuje do tego angielskiego empowering, czy empowerment. Hmm. Czyli takiego ducha, który jednocześnie Buduje i stymuluje. Hmm. Buduje Ciebie, ale jednocześnie stymuluje do działania. Energetyzuje. Hmm. Pokrzepia z drugiej strony. Hmm. Hmm. Inny przykład tej takiej uszczypliwej błyskotliwości. Cytat. Nikt z Was nie może przeboleć tego, że drugi okazuje się świętszy od niego. Mimo to Wasze religie nakazują wam czcić innych bardziej od samego siebie. Tak też postępujecie do czasu. Potem ich krzyżujecie. Gorzka puenta, gorzka puenta. Hmm. Niestety. Co dalej? Hmm. Nil pisze. Wszyscy boimy się, że pójdziemy do piekła. I Bóg odpowiada. Więc, aby oszczędzić sobie drogi, od razu się tam umieściliście. Hmm. Osobliwa strategia. Tak. Aby oszczędzić sobie drogi, od razu się tam umieściliście. Aż. Hmm. W kilku miejscach w Nilu zdecydowanie hmm wzbudza to zdziwienie, że Bóg sobie tak żartuje, czy czasem wręcz hmm, hmm, uszczypliwość wykazuje pewną. A to wtedy Bóg mu niezmiennie odpowiada, że to przecież On wynalazł poczucie humoru. <śmiech> hmm. Chciałbym teraz też przejść do dalszych cytatów w ogóle z właściwej treści rozmów z Bogiem i opatrzyć je tu i ówdzie moimi komentarzami, spostrzeżeniami tym, z czym mi się kojarzą jakie refleksje we mnie wywołują, czyli to, do czego już przywykliśmy w Molium, jeżeli hmm, słuchałeś czy słuchałeś poprzednich rozdziałów, szczególnie tych przemyśleniowych, jak na przykład cyklu Waldenowskiego, czy, czy rozdziału o potędze podświadomości Rzefa i tak dalej, to Hmm, jest Ci dobrze znany i właśnie to w sporej mierze odpowiada za to nowe, bardziej precyzyjne, znacznie bardziej precyzyjne hasło opisujące ducha molium, czyli że są to myśli inspirowane literaturą. Hmm. A więc zaczynamy od już cytatów dalszych hmm. z Księgi pierwszej Rozmów z Bogiem. Wszystkich nas życie stawia przed prawdą, do której dojrzaliśmy. To jest cytat w tym duchu nauczyciela, który przychodzi, kiedy uczeń jest gotowy. O czym już opowiadałem szerzej, więc hmm. nie będę teraz do tego powracał. Już myślę, że ten temat wystarczająco przedstawiłem. Hmm. Aczkolwiek cytat brzmi zgrabnie i nadaje się do tego, żeby gdzieś tam go wygrawerować sobie czy umieścić w widocznym miejscu, bo brzmi dosyć zgrabnie, właśnie wszystkich nas. Życie stawia przed prawdą, do której dojrzeliśmy. Hmm. To mi się też kojarzy z tym, że póki nie nastąpi punkt gotowości na cokolwiek, to nic nie da. Na, nawet gdybyśmy dostali księgę wszystkich praw i mądrości, tak jak w grach komputerowych można sobie pisać kod jakiś tajny, który nam odblokowuje jakieś supermoce, czy, czy zwiększa liczbę pieniędzy, środków na koncie, czy jakichś innych środków, w zależności jaka to gra komputerowa. Tak jeżeli sobie wyobrazić hmm, koncept, w którym dostajemy skrót, dostajemy wszystkie objawione jakieś tam prawdy rozwoju duchowego, jak w formie na przykład jakiejś księgi. Wszystkie, wszystkie mądrości. To niestety hmm, moim zdaniem nie jest tak, nie stałoby się tak, że w rezultacie doznalibyśmy skrótu do oświecenia, czy po prostu to by nas w jakikolwiek sposób teleportowało do formy jakiegoś duchowego mistrza, do formy jakiejś nirwany, ekstazy, błogostanu, do formy ideału. W żadnym razie bardziej, bardziej uważam, czuję, że to działa na zasadzie. Hmm, punktów gotowości. Czyli, że hmm, nie mogę zaaplikować danej wiedzy wcześniej, niż dany punkt gotowości na tą wiedzę nastąpi. Jeżeli zaaplikuję ją wcześniej, to nic się nie stanie. Po prostu. Najprawdopodobniej nie stanie się nic. Hmm. Po prostu dana wiedza będzie transparentna nie wywoła żadnego efektu. Hmm. To mnie zdumiewało i czasem nadal hmm, zdumiewa, czy fascynuje w życiu ten koncept punktów gotowości, który hmm, widać nie tylko w kwestiach takich stricte duchowych, ale i dopatrzyłem się go również w bardziej takich przyziemnych tematach. Jak na przykład zdobywanie hmm, jakichś umiejętności konkretnych. Odkryłem swego czasu, że hmm, jeżeli chcę na przykład pozyskać nową umiejętność i staram się hmm, to uczynić, zapewniam sobie na przykład jakiś podręcznik, czy inny materiał dydaktyczny, zaczynam się czegoś uczyć i powiedzmy, że wychodzi mi to topornie i nie za bardzo hmm, mi to idzie. Wydaje mi się, że to nie jest dla mnie w defekcie. Wydaje mi się, że nie mam do tego głowy, nie mam do tego predyspozycji czy talentu. Hmm. To mogę powiedzieć dzisiaj z radością, że hmm, to nie musi być prawda. Hmm. Otóż bowiem odkryłem, że To zaczęło się od tego, może, żeby tak powiedzieć, chronologicznie. Zaczęło się od tego, że odkryłem, hmm, i ściągnęło mnie z biegiem lat do tych samych spraw. Jeżeli coś mi nie szło, od czasu do czasu zew do tego czegoś powracał we mnie. Hmm, do czegoś, co mi się nie udawało wcześniej. Do czegoś, co definitywnie sprawiało wrażenie wcześniej, że nie jest moje, mi nie leży. Nie mam do tego talentu, predyspozycji, właśnie. Trudno mi to ogarnąć, zrozumieć. Ale mimo wszystko od czasu do czasu powracał zew do tego czegoś, żeby jednak z powrotem do tego zasiąść, spróbować. Tak irracjonalnie. Coś mnie tknęło i taki impuls i postanowiłem znowu zasiąść do danego tematu. I czasem było tak, że za drugim razem też nie wypalało. Też się okazywało, że to jest jednak nieprzystępne, że to pornie wychodzi, nie jest moje. Hmm. I tylko się mogłem ugruntowywać w przekonaniu czy wrażeniu, odczuciu, że to nie jest dla mnie, że hmm, to mi wychodzić nie będzie. Ale potrafiło też być tak, że za trzecim razem, kiedy znowu mi jakiś impuls przyszedł z biegiem czasu, Sprawa ulegała radykalnej zmianie i nagle coś jak gdyby się odblokowywało irracjonalnie, paranormalnie i zaczynałem pojmować temat. Co więcej, zaczynałem pojmować go dosyć dobrze. Hm. Nie wiadomo skąd. Nie wiadomo, co się zmieniło właściwie. Po prostu minęło trochę czasu. Hm. Nie zawsze tak było. Nie z każdym tematem tak się stało. Były tematy w moim życiu, które w nieskończoność wszystkie próby podejścia do tych tematów zawodziły. Chociaż ja nie podchodzę do tego w ten sposób, jako że były to zawody, tylko podchodzę do tego w taki sposób, że wszystkie te próby weryfikowały w jeden, ten sam sposób dane doświadczenie, że faktycznie do tej pory hmm, okazywało się nie dla mnie, nie, nie moim, nie odpowiednim dla mnie. Tyle, że Równolegle doświadczałem też takich, które za drugim, trzecim czy czwartym razem okazywały się jak najbardziej odpowiednie. Jak gdyby coś się przełączyło we mnie. Hmm. I zmieniło radykalnie postać rzeczy. I to mnie skłoniło do takiej konkluzji, że nie warto wyrokować. Zdecydowanie nie warto wyrokować. Już nie mówiąc o pochopnym osądzaniu czegokolwiek, to nawet nie warto wyrokować, choćby nie wiadomo jak przekonującym wydawało się dane hmm, wrażenie z danego doświadczenia. Próbujesz się czegoś nauczyć nowego hmm, i wydaje ci się, że to pornie ci to idzie ciężko, że to nie jest dla ciebie. Czego ja się nauczyłem w moim tutejszym życiu, to tego między innymi, żeby nie wyrokować nawet pomimo tego, że wrażenie jest bardzo realistyczne i autentyczne, że coś nam nie wchodzi po prostu, to żeby jednak nie wyrokować, że tak już będzie zawsze, że to faktycznie dla nas nie jest, że no na przykład nie jestem, nie będzie ze mnie żaden programista, tylko żeby raczej przyjąć do wiadomości, że dzisiaj to nie jest dla mnie, ale jutro może być. Ja tego nie. nie wiem. Ale od czasu do czasu mogę to sprawdzać. Trochę tak jak dzwonisz do kogoś i ten ktoś nie odbiera. Dzwonisz drugi raz i nie odbiera. a Może być tak, że za trzecim, czwartym razem odbierze. Hmm. Więc zachęcałbym do takiego bardziej otwartego podejścia w sytuacjach, kiedy coś tam nie idzie. Wydaje się, że coś nie jest dla nas przeznaczone dzisiaj. To, żeby nie wyrokować, że tak już będzie zawsze, że to jest cecha trwała, stała naszej perspektywy, naszej osobowości, naszych zdolności, umiejętności, predyspozycji, tylko żeby uznać to co najwyżej za hmm, kadr chwili. Dzisiaj tak jest, jutro może być zupełnie, zupełnie Inaczej jutro w cudzysłowie, gdzieś tam w przyszłym, w jakimś przyszłym punkcie w czasie. Jedynym warunkiem, żeby, żeby dać sobie szansę na to, jest po prostu od czasu do czasu sprawdzać, hmm. aktualizować sobie informacje, czyli próbować tego samego od czasu do czasu znowu. Ja w ten sposób zyskałem kilka różnych umiejętności, których w ogóle bym nie zyskał, jeżeli bym za pierwszą próbą pozwolił sobie uznać, że. Hmm, to, co mi nie wyszło wtedy, to już mi nie będzie wychodzić w ogóle. Na szczęście miałem wewnętrzny głos. To nie ta mądrość z jakiejś książki, tylko wewnętrzny głos sprawił, że jakimś pod wpływem jakiegoś impulsu sięgałem po raz kolejny i kolejny po te same rzeczy, które wcześniej mnie zawodziły, jak gdyby. I dzięki temu sięganiu to w którymś momencie zadziałało. Dzięki temu wiem, że to jest możliwe. I dzisiaj bardziej robię to świadomie. Nie, nie potrzebuję już stricte impulsu, żeby sięgnąć po coś po raz kolejny, tylko wiem, że warto to robić tak czy owak. Hmm. Chociaż impuls jest tutaj dosyć dobrym wskaźnikiem wewnętrznego głosu. Jeżeli czujesz impuls do tego, żeby po coś sięgnąć, to zdecydowanie hmm, ma to jakiś cel, jest to jakiś znak od wszechświata, według mnie. Nie musi ci to gwarantować, że pójdzie ci za tym razem konkretnie, że za tym razem odniesiesz sukces, ale tak czy owak uważam, że ten impuls hmm, ma sens, że stanowi jakiś hmm, element bardzo potrzebny. Jeżeli ten element nie ma ci dać sukcesu w twoim rozumieniu dzisiaj, to zdecydowanie jest moim zdaniem potrzebny do tego, żebyś ten sukces odniósł jutro. Nie musimy wszystkiego, całej mechaniki tego rozumieć, ale jednak coś doprowadziło do tego, że w którymś momencie pewne rzeczy zadziałały. Jestem tego pewien, bo widzę tego namacalne efekty dzisiaj, we własnym życiu. Dalej, następny cytat. Myśl, bowiem, hmm. podobnie jak słowo, jest twórcza. Współdziałając ze sobą, myśl i słowo skutecznie powołują do istnienia Twoją rzeczywistość. Czyli jeden z tych cytatów w duchu prawa przyciągania tak zwanego, o którym już też wspominałem dzisiaj: Secret Rondy Burn, film, książka, następne książki, rondy. Hmm. Podążam co polecam, jeżeli chcesz zgłębić w bardzo przystępnej formie przedstawione zagadnienie tak zwanego prawa przeciągania, kreacji świadomej własnej rzeczywistości. W wielu miejscach znajdziesz tą samą wiedzę w potędze podświadomości Jezusa Murphy'ego, o które opowiadałem w Molium cały rozdział dedykowany tej pozycji. Ale również na przykład w literaturze, w książkach Państwa hicks Esther Dzierego prosia będzie ci dane oraz inne tytuły. Być może też się w którymś momencie pojawią w molim. Kto wie? Kto wie hmm. Tutaj otrzymujemy takie zestawienie ciekawe. Zresztą więcej jest tego też w całej książce. To się pojawia tu i ówdzie. Powiela informacja o relacji słowa względem myśli. Słowa, słowo, myśl, czyn. Hmm. Generalnie jednak bardzo interesuje mnie relacja słowa względem myśli stricte, gdzie słowo w tej książce jest przedstawiane jako forma myśli ucieleśniona w pewnym stopniu, która ma jeszcze więcej energii. Jak gdyby. To mi się kojarzy i wiąże z konceptem pisania w ogóle. czegokolwiek. W którym to procesie dopatrywałem się zawsze większej mocy twórczej niż po prostu myślenia o czymś, poprzez sam fakt znacznie więcej kon większej koncentracji. Żeby hmm, przekazać dane myśli w formie słów, czy to wypowiedzianych na głos, czy to na papier, hmm, to potrzebujesz siłą rzeczy większej koncentracji. Już sam ten fakt sprawia, że kładasz więcej energii w ekspresję, a więc gdyby akt tworzenia, ucieleśniania Twojej woli, Twojej idei, tego, co w Tobie. Więcej energii, czyli jakby hmm, mogę to samo pomyśleć i mogę to samo zwerbalizować w słowach mówionych lub pisanych, ale jeżeli będę werbalizował to, czyli będę koncentrował się bardziej, muszę się bardziej skoncentrować, żeby móc w ogóle zwerbalizować, to dobrać słowo, jakie słowa dobrać, napisać i tak dalej, czy powiedzieć, to wówczas ten sam niby przekaz będzie tak naprawdę miał wyższą formę energetyczną, czyli jednocześnie mógłbym powiedzieć inaczej, większą moc twórczą. Właśnie przez to, że będzie bardziej naenergetyzowany. Stąd właśnie większa moc spisywanych Hmm. Wizualizacji, spisywanych wizji własnego życia w jakiejkolwiek formie, która by nam odpowiadała, byłaby dla nas przystępna, na przykład listów do przyjaciela, nawet choćby wyimaginowanego, czy listów z przyszłości, można by sobie tak to określić. Hmm. Moc słowa. Hmm. Jedno z bardziej interesujących spostrzeżeń czy takich drogów, wskazów, które znajdziemy w tej książce, dla mnie. Hmm. Dalszy cytat. Ty nie odkrywasz siebie, lecz siebie tworzysz na nowo. Trzeba więc, abyś dążył nie do ustalenia, kim jesteś, lecz kim pragniesz być. Następna taka trochę odkrywcza myśl, czy dosyć właściwie odkrywcza, że nie tyle odkrywasz siebie, co siebie tworzysz. Więc nie chodzi o to, abyś stricte odkrył, kim jesteś, lecz decydował, kim pragniesz być. I to nawet decydował w formie, już mogę tak powiedzieć, w kontekście całej treści, bo oczywiście ta informacja też się powiela, gdzieś tam powtarza na kartach tej książki, to Mogę powiedzieć, że chodzi o proces decydowania, nawet niekoniecznie jednorazowego, tylko ciągłego. Mamy tu elastyczność zapewnioną. Z jednej strony warto być konsekwentnym, dowiadujemy się w tej książce, w decyzji. Z drugiej strony nie jesteśmy wcale ograniczeni. Nie musimy sobie narzucać jednego wyboru. Możemy, możemy być płynni, elastyczni. Możemy ciągle innymi słowy, mam przez to na myśli, decydować o sobie, w jakim kierunku chcemy iść. Nie musimy non-stop ograniczać się do jednego gustu, jednego yy, poglądu, jednej decyzji. Hmm. Możemy dowolnie siebie modelować. Sęk tkwi w tym, bez względu na to, czy ja będę zmieniał kurs kilkukrotnie, czy będę miał jeden konsekwentny, to sęk tkwi w tym, żebym wiedział, że hmm, żebym miał taką pozycję, wychodził z pozycji twórcy, a nie z pozycji odkrywcy. To jest, to jest różnica dosyć istotna, gdyż pozycja odkrywcy kojarzy się bardziej z funkcją pasywną, podczas kiedy pozycja twórcy jest bardziej aktywna, taka proaktywna. W hmm. pozycji twórcy tworzę. Nie odkrywam coś, co już istnieje, stricte, tylko to odkrywając, przyglądając się, ale tworzę, czyli decyduję ja, jakby mam czystą kartkę, mam możliwość decydowania w każdym punkcie życia, mogę wytyczać szlak. Jaki szlak wytyczę, to zależy ode mnie. Hmm. Więc w każdej chwili życia mogę sobie to tak ująć, że mam stery, mam możliwość hmm, ujęcia steru we własne ręce. I jest coś niesamowitego w tym, żeby hmm, uznać siebie odpowiedzialnym za za samego siebie, za formę samego siebie, kim chcę być, jaki chcę być w jakim kierunku chcę podążać hmm. zamiast tylko być ofiarą w cudzysłowiu um, własnej formy, traktować własną formę jako coś, co mi przypadło i tyle hmm. spadek genetyczny hmm, dziedziczny socjologiczny i, i co najwyżej nic więcej z bardzo małym udziałem w mnie a i nawet ten udział można ignorować po prostu traktując siebie, że ja się sobie po prostu przydarzyłem i jedyne co to potrzebuje siebie dobrze poznać i nauczyć ze sobą żyć. A mogę to diametralnie zmienić, mogę obrać diametralnie zgoła inną postawę polegającą na tym, że ok, świadomość siebie z jednej strony, ale z drugiej strony przede wszystkim mam możliwość tworzenia, mam możliwość decyzji cały czas i to cały czas, nie tylko dzisiaj. Ale cały czas. Nie ma żadnego specjalnego punktu w moim życiu, w którym mam możliwość decydowania, ale mam możliwość decydowania cały czas, świadomego o sobie. Tego przysłowiowego wzięcia sterów we własne ręce, chociażby poprzez wspominane już dbanie o własne myśli, żeby szły w określonym kierunku, żeby moja świadomość była wypełniona zwykle tym, co mnie interesuje, żeby to dominowało, to, co jest dla mnie cenne, to, co jest dla mnie wartościowe, to, co jest dla mnie prawidłowe, w moim odczuciu, w moim odczuciu, w moim osądzie, w kontekście mojej perspektywy gustów, zainteresowań, to, żeby to dominowało w mojej świadomości, dbać o to celowo, intencjonalnie, to jest to tworzenie świadome siebie. Hmm. I, I jakby ignorować całą resztę. Czyli zrobić sobie czysty, wyklarowany obraz. I konsekwentnie w duchu tego obrazu żyć, podążać, na tym polega ta zmiana paradygmatu z, z odkrywcy na twórce. Z czystej, pasywnej, biernej świadomości siebie w aktywną, taką twórczą postawę, w której siebie dosłownie kształcisz, świadomie tworzysz, hmm. wedle własnego uznania, wedle własnego uznania. Trochę otrzymamy w tej książce i prawdopodobnie w następnych częściach nawiązań do, do Biblii, hmm. ale tylko trochę. Hmm. Jak na przykład takie, że hmm. Bóg stworzył ludzi na obraz i podobieństwo swoje. Hmm. A więc, że też są twórcami, też mają taką moc. Jeżeli chodzi o te odwołania do, do Biblii, do tego, co zostało w Biblii napisane, że w innych pismach nie jest tego aż tak wiada. chociaż się zdarzają tu i ówdzie. Wspominam o tym dlatego, że mnie zwykły takie rzeczy bardziej hmm, odpychać. Hmm. Nie przepadam za stricte religijnymi hmm, e, rzeczami, ja sam nie utożsamiam się z żadną religią, z żadną koncepcją religijną i stąd hmm, nie potrzebuję jakiegoś stricte adresowanego w duchu danej konkretnej religii przekazu. Więc na przykład, kiedy zapoznaję się z jakimiś archiwalnymi pismami Josepha Murphy'ego, wspomnianego od potęgi podświadomości, nie każdy wie, że Joseph Murphy Autor tego bezcelowego hitu, przecież drukowanego po dziś dzień, napisał znacznie więcej książek. Znacznie więcej książek. Hmm. Tyle że w części tych książek sporo, sporo. On jakby używa bardzo, bardzo intensywnie Biblii na potrzeby własnej interpretacji, czyli jako inspiracji do własnego przekazu potędze, podświadomości jeszcze mamy tego względnie mało. Tak przypuszczam, jak pamiętam, bo już dłuższy czas temu w sumie czytałem tę książkę. Ale są też takie, w których on bardzo konkretnie, bardzo często odwołuje się do konkretnych hmm, słów, ujęć, jak zostało co ujęte w Biblii, jak on to interpretuje w formie swojego przekazu o mocy, podświadomości, o przyciąganiu czy innymi słowy używa Biblii jako alegorii i tak jako, dalej, jako pewnej symboliki, punkt odniesienia. Tylko, że tam znacznie więcej tego odnajdujemy do tego stopnia, że w niektórych książkach możemy czuć się dosłownie, jakbyśmy czytali Interpretację Biblii według Jesusu hmm. A, Kiedy on tak bardzo się koncentruje na tym. Zamiast jakby tak odseparować swój przekaz od tego, bardziej uniwersalnie, trafiłby wówczas do większej ilości ludzi, tak jak w potędze podświadomości nie ma aż tak wiele odniesień do Biblii, poprzez co owa potęga podświadomości trafia do większej ilości osób. Aczkolwiek tak na poważnie nie ma w tym nic złego w tym, jak on to robił w w książkach, dlatego że z drugiej strony dzięki temu znacznie łatwiej trafia do osób, które są znacznie bardziej zakorzenione, czy były do tej pory znacznie bardziej zakorzenione w religii. To, to Joseph Murphy hmm. chyba najlepiej do nich potrafi trafić. Hmm. Niemniej jednak, jeżeli Tobie również, ciebie również potrafią odpychać hmm, takie jakieś nawiązania do, do różnego rodzaju biblijnych treści, to w książce Nila Walsha tych nawiązań na szczęście w moim odczuciu nie ma wiele. One się zdarzają, ale nie ma wiele i zdecydowanie hmm, nie rodziły one dla mnie dyskomfortu. Tym bardziej, że mamy ten rzeźki, nierzadko humorystyczny, taki chwytliwy język, o którym już wspominałem, bardzo przystępny, błyskotliwości. To wszystko sprawia, że przekaz jest dosyć atrakcyjny i te nawiązania na Biblii absolutnie mogą nie przeszkadzać. Dla osoby, która Bardziej czuję się niezależna od religii. Hmm. Dalszy cytat. O czasie tym razem. Czas to subtelna dziedzina, w której wyróżniane przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją współzależnie. Czyli coś, co dobrze znamy, hmm. o czym było sporo u Karta Tola. Dolores zresztą również koncept iluzoryczności czasu, iluzoryczności tych takich konceptów jak przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Więcej znacznie opowiedziałem o tym w rozdziale dedykowanym Nowej Ziemi jak Harta Tola, Zapraszam serdecznie. Tutaj przywołuję ten cytat jako, że jest to jeden hmm, z przykładów ilustrujących wspólne mianowniki pomiędzy przekazem Nila Walsha Eckhart Tola. Hmm. Jest sporo wspólnego gruntu hmm, przekazów obu tych autorów i to jest jeden tylko hmm, z przykładów na to. Dalej. Całość życia jest jak narzędzie, które sam stworzyłeś. I wszelkie zdarzenia są tylko szeregiem sposobności ku temu, abyś postanowił i był, czym w istocie jesteś. I życie postrzegane jako narzędzie, hm. to raz, czyli nie coś przypadkowego, co na nas spada, co los nam syła, ale coś hm, celowo powołanego do istnienia przez nas samych. I to jeszcze właśnie intencjonalnie jako rola narzędzia, hm, którego celem jest tak naprawdę samo poznanie w rozmowach z Bogiem doświadczamy takiego dosyć prostego przedstawienia tego konceptu poznawania siebie poprzez kontrasty. Hmm. Czyli dowiadujemy się, że hmm. świetnym sposobem na poznanie siebie jest konfrontacja z różnego rodzaju bodźcami, z szeregiem bodźców, w tym kontrastów, po to właśnie, żeby wyprecyzować kim się jest. Hmm. Gdyż to właśnie ten szereg bodźców i kontrastów sprawi, że będziemy w stanie uświadomić sobie, co jest nasze, a co nie. W uproszczeniu, przenośni. Co jest z nami, co nie. Co, z czym się czujemy dobrze, z czym nie. Hmm. Co nas porywa, inspiruje, pociąga, rozpala, a co jest dla nas neutralne, a co nas odpycha wręcz. W hmm. ten sposób Odkrywamy siebie i w ten sposób możemy też mieć punkt startowy, punkt wyjścia do tworzenia siebie. Możemy inwestować w to, czego się dowiemy, za sprawą różnorakich bodźców, informacji zwrotnej, takiego feedbacku od, od doświadczeń życiowych. Hmm. Możemy wybierać hmm. i rozwijać te kierunki, które nas interesują, które są dla nas atrakcyjne, w nas. Samych. A życie w tym ujęciu, wszelkie życiowe doświadczenia będą, możemy non-stop postrzegać jako właśnie taką, hmm, takie reflektory na nas rzucone, puszczone, dzięki którym dowiemy się więcej. Będziemy mogli się dowiedywać więcej o nas samych z jednej strony, z drugiej strony będziemy mieli sposobność niesamowitą, wartościową bardzo do tego, żeby ugruntowywać siebie w kierunkach, które nas interesują. Hmm że życie będzie nam dostarczać niezliczonej ilości sposobności, żeby się w tych kierunkach ugruntowywać, czy żeby te kierunki zmieniać, jeżeli tylko zechcemy. Hmm. A ugruntowywanie kierunku polega na byciu konsekwentnym w decyzjach, w reakcjach na dane bodźce, na dane sytuacje, na dane doświadczenia. Skąd moglibyśmy określić życie, na przykład życie na ziemi, jako rodzaj takiego duchowego symulatora hmm. poznawania siebie. Poznawania i tworzenia jednocześnie. Hmm. Poznaję, wybieram i tworzę. W kierunku, który mi odpowiada, który mnie interesuje. A, a te życie jest świetnym sumatorem do tego, żeby właśnie tworzyć. Świetnie weryfikuje. Hmm. Właśnie dostarczając ciągle tych bodźców, na które ciągle możemy w jakiś sposób odpowiadać, reagować. A to w jaki sposób będziemy reagować, hmm, to tworzy nas. To dosłownie tworzy nas. Hmm. To jest ten wybór rozparcelowany na Szereg zdarzeń, okoliczności. Kim decydujesz się być? Hmm. I znowu ta radykalna różnica postrzegania, jakieś już mówiłem, życia. Zamiast po prostu czegoś, co zostało zesłane przez los. Czegoś przypadkowego, na co w gruncie rzeczy nie mamy wpływu. Hmm, postrzegać życie jako coś jak najbardziej celowo powołanego do istnienia przez nas samych gdzieś na wyższym poziomie. Czy przez naszą duszę, jak wolisz. I przez nasz, przez nasz własny wyższy aspekt celowo powołanego do istnienia i służącego nam jako narzędzie. Warto zwrócić uwagę na, na to, że to ma nam służyć. Zawsze ma nam służyć. I bez względu na to, jak ocenia to nasz umysł, to zawsze nam służy w jakiś sposób. w tym, żeby hmm, tak na to spojrzeć, żeby się tego dopatrzyć, czy dopatrywać. Zadawać sobie w ogóle pytanie, w jaki sposób nam to może służyć. Taką najbardziej ogólnikową, pierwszą odpowiedzią startową, której możemy użyć jako punkt wyjścia, to jest to, że Służy nam wszystko w życiu jako możliwość do tego, żebyśmy definiowali siebie, wybierali kim chcemy być poprzez sposób, w jaki będziemy reagować na różne rzeczy w życiu. Następny cytat. Nie zazdrość innym sukcesu, ani nie ubolewaj nad porażką albowiem nie wiesz, co jest sukcesem czy porażką w końcowym rozrachunku duszy. Nie sądź pochopnie, co nieszczęściem jest, a co radosną okazją, dopóki nie przekonasz się lub zdecydujesz, jaki z tego zostanie zrobiony użytek. Hmm. Też słowa, które bardzo do mnie przemawiają. Nie zaaltrość innym sukcesu, ani nie ubolewaj nad porażką, albowiem nie wiesz, co jest sukcesem czy porażką w końcowym rozrachunku duszy. Kojarzy mi się to między innymi, z Dolores Canon, gdyż właśnie w jej przekazach, w jej treściach, w jej książkach sporo otrzymujemy odkrywania przed nami takiego drugiego, a nawet i trzeciego na prawdziwego znaczenia różnego rodzaju doświadczeń, które tylko na takim powierzchniowym poziomie mogą być przez nas etykietowane jako szczęście czy porażka, jako coś pozytywnego czy negatywnego. U Dolores niejednokrotnie widzimy, że to są tylko powierzchowne decyzje, etykietki, oceny umysłu. Umysł ma bardzo, bardzo małe, wąskie pole widzenia i jego oceny w związku z tym są bardzo krótkowzroczne. Natomiast dowiadujemy się, że istnieje znacznie głębszy plan, szersza perspektywa, w której ujęciu sprawy mogą przedstawiać się zgoła inaczej. Możemy dowiedzieć się na przykład, że to, co dla naszego umysłu wyglądało jako negatywne, to było tak naprawdę pozytywne, to było dobre, to pełniło funkcję hmm, jak najbardziej sprzyjającą. O wielu z takich rzeczy możemy się dowiedzieć tak naprawdę na poziomie umysłu jeszcze za tego życia. Nie potrzebujemy go zakończyć, żeby wniknąć w głębszą mądrość, dowiedzieć się, co było, czym tak naprawdę w naszym życiu. O wielu rzeczach możemy się jeszcze za tego życia, na ziemi własnego dowiedzieć. Wystarczy tylko poczekać. Niejednokrotnie doświadczamy czegoś takiego jak zmiana perspektywy z biegiem czasu że dane zdarzenia, dane doświadczenia w naszym własnym życiu jadzą nam się w zupełnie innym świetle z perspektywy czasu. Hmm. Możemy się więc w rezultacie prędzej czy później nauczyć znowu, żeby nie osądzać pochopnie. A najlepiej w ogóle porzucić tą taką krótkowzroczną ocenę umysłu. Przestać w ogóle oceniać. Skoro to nie jest wiarygodne narzędzie w ogóle do rozumienia prawdziwego znaczenia natury rzeczy, jakie się pojawiają. O wiele lepiej i wydaje się o wiele bardziej atrakcyjnie, czy rozsądniej przede wszystkim, o wiele rozsądniej wydaje się po prostu zaufać, że cokolwiek się pojawia w naszej przestrzeni, w przestrzeni naszego doświadczenia, znalazło się tam z bardzo przemyślanego powodu i najlepiej uznać jeszcze, że to nam sprzyja w jakiś sposób, który niekoniecznie będzie przez nas rozumiany tu i teraz, dzisiaj. Ale jest dosyć prawdopodobne, że to się odsłoni przed nami z biegiem czasu że to tylko kwestia czasu i to zrozumiemy. Możemy sobie ułatwić, przyspieszyć ten proces, jeżeli faktycznie, świadomie, świadomie, będziemy jak najczęściej mieli. Hmm, jakby na uwadze to, że wszystko nam sprzyja w jakiś sposób i żeby z drugiej strony nie oceniać, tylko bardziej przyglądać się uważnie tyle, ile mogę wyciągnąć z tego, to wyciągam, ale nie oceniać. Być sobą jak najlepszą wersją siebie w każdej chwili życia, w każdej sytuacji. przestać oceniać. Bo oceny hamują przede wszystkim. Trudniej jest, żeby coś nam pomagało, jeżeli na amen nalepimy na tym czymś naklejkę, że to nam szkodzi. A jeżeli to był przebrany posłaniec z prezentem tak naprawdę. Hmm. I teraz jak wspomnieć Eckharta Tolla, u niego również utrzymujemy ten postulat nie osądzania w chwili teraźniejszej, tylko wręcz żeby przyjmować ją przyjaźnie, nawiązać przyjazną relacją, to tak ujmuje. nawiązać przyjazną relację z chwilą obecną. Nie osądzać jej bez względu na to, w jakim przebraniu przychodzi do nas. Żeby bez względu na to, w jakim przebraniu przychodzi, przyjmować ją przyjaźnie. Hmm. Przynajmniej powtarcie. Bez uprzedzeń, bez osądów, bez etykietowania. I to samo w sobie już może pomóc. Hm. Pomóc w czym? W otrzymaniu prawdziwego doświadczenia, jakby w synchronizowaniu się z prawdziwym powodem zaistnienia czegoś w naszym życiu. Czyli wykorzystaniem narzędzia do tego, do czego naprawdę służy, a nie do czego wydaje się umysłowi że mogłoby. Czy innymi słowy, sprowadza się to do zaufania, że życiem kierują mądrzejsze znacznie siły, że jest głębszy sens, <grymnie> znacznie głębszy niż krótkowzroczność umysłu zbudowanego tak naprawdę tylko i wyłącznie na świadomie pozyskanej wiedzy, która tak naprawdę stanowi tylko ułamek, odrobinkę, odrobinkę. <grymnie> Co powiedzieć o naszej nieśmiertelnej duszy, o duchowym aspekcie, jaką wiedzą ten aspekt dysponuje? Wtedy o wiele łatwiej spojrzeć na to, że tak, no, możliwe jest jak najbardziej aranżowanie życia, układanie go sobie, zanim się w ogóle rozpocznie. Niczym plan lekcji, niczym indywidualny kurs, w którym chcemy uzyskać coś, co nas interesuje. i Później tylko go realizujemy. Hmm. Są nawet anegdotki, które ilustrują ten proces nieosądzania pochopnego, bo rzeczy, które wydawałyby się negatywne, mogą się okazać pozytywne i odwrotnie. U Eckharta nawet pamiętam. Właśnie w Nowej Ziemi jedna z takich anegdotek się znajduje. Gdzieś tam można sobie wyszperać. nie osądzaj, dopóki nie przekonasz się lub zdecydujesz, jaki z tego zostanie zrobiony użytek. Hmm. Ile było sytuacji, które wyglądały na negatywne, które, które inicjowały jakiegoś rodzaju negatywne emocje, a które z biegiem czasu okazywały się, że doprowadziły do jakichś profitów. W moim życiu było przynajmniej niemało takich zdarzeń i ciągle doskonale się w tym, żeby kiedy zdarza mi się znowu coś, co, co mogłoby frustrować, to co denerwować, to ciągle doskonale się, żeby znacznie bardziej, znacznie więcej uwagi kierować w tym, że to może nie jest dla mnie jakieś przesłanie, że to dobre przesłanie, że to może mi pomagać. Hm. Że to coś, w jakiś sposób to mi w istocie pomaga już tu, tylko że teraz jeszcze tego nie widzę, ale to w to ci w jakiś sposób pomaga. Mogę się pochwalić, że postępy <grych> udaje mi się wreszcie <grych> uzyskiwać w tej materii. Kiedyś było tak, że oddawałem się maksymalnie frustracji. Teraz zdecydowanie teraz nawet <grych> nie tyle drugi raz pomyślę, zanim w ogóle pozwolę się oddać frustracji, co dosyć już ta frustracja ma utrudnione podejście do mnie. Jak raz się dowiedziałem o tym, że doświadczenia potrafią się przebierać, pozytywni posłańcy potrafią się przebierać, prezenty potrafią się przebierać w nieoczekiwane opakowania, to stałem się znacznie bardziej ostrożny w osądach, żeby właśnie Zdecydowanie powierzchownie nie klasyfikować rzeczy, czym jest co. To. to pomaga bardzo. Inny cytat dotykający tego samego zagadnienia. Każda sytuacja to dar i każde doświadczenie kryje w sobie skarb. W tym cytacie słowo klucz to jest każdy, każda, każde. Hmm. każda sytuacja to dar i każde doświadczenie kryje w sobie skarb. Hmm. To jest dopiero hmm, moc w tym cytacie uznać, że we wszystkim hmm, leży coś dla nas osobiście wartościowego. We wszystkim. Jaką to moc może wyzwolić w naszym życiu? Znowu kojarzy mi się z tym einsteinowskim uznaniem czy Wszechświat jest przyjazny, czy nie? Jeżeli nie kojarzysz tego, to tak wspomnę, że Einstein swego czasu hmm, wyprowadził takie pytanie. Czy to przyjazny Wszechświat? Żeby od tego zacząć zdecydować. Czy to jest przyjazny Wszechświat, czy wrogi? I jak to będzie rzutowało na Twoje życie? Że warto sobie postawić nad, nad wszystkim takie coś. i hmm, Żeby to nadało ton Twojemu życiu. Jak odpowiesz sobie na to pytanie? Hmm. I ten cytat, który przytoczyłem z rozmów z Bogiem, jest jakby sposobem innym na to samo. Hmm. Daje nam możliwość objęcia postawy względem własnego życia, w której wszystko, czego doświadczamy, kryje w sobie pewną wartość, coś cennego dla nas, co naprawdę jest dla nas cenne, co naprawdę nam sprzyja. Z drugiej strony tylko możemy mieć świadomość, że nasz umysł nie zawsze będzie w stanie od razu to zdekodować, rozpoznać, zrozumieć. Ale różnica jest kolosalna, jeżeli obrać taką postawę, w której wszystko mi sprzyja, wszystko służy mi, wszystko gra na moją korzyść. Wszystko jest jakby sprzyjające dla mojego rozwoju, stanowi sprzyjającą okoliczność. We wszystkim mogę się dopatrzyć okazji do pozytywnego rozwoju siebie samego, kształtowania w obranym przeze mnie kierunku. Hmm. To zmienia radykalnie postać rzeczy. Życie w tym ujęciu przestaje być taką mieszanką Nieprzyjemności i nieprzyjemności. To, co wcześniej było nieprzyjemnością, teraz staje się po prostu kolejną okazją. Dalszy cytat. Słuszność, czy jej brak, nie jest stanem przyrodzonym, lecz subiektywnym sądem w ramach przyjętego systemu wartości. Bardzo o tym pamiętać. to, co się powinno, co nie, to jest faktycznie podyktowane tym, co jest ujęte w tym cytacie jako przyjęty system wartości. Dopiero ten system klasyfikuje i pozwala w ogóle na to, żeby istniał taki koncept, że coś jest słuszne, a coś innego nie. Hmm. Ale warto wiedzieć, że to ludzie to powołują do życia, a nie że to jest samo z siebie słuszne lub niesłuszne. To samo z siebie nie posiada takiego parametru jak słuszność. To nasza indywidualna perspektywa czy percepcja dopiero decydują. Inny cytat. Ten cytat, który teraz przeczytam, będzie hmm, dotyczył sposobów, w jaki Bóg może się komunikować z tobą, czy z każdym innym człowiekiem, z każdą istotą. Wypatruj, nasłuchuj słowa następnej piosenki w radiu, treść artykułu w gazecie, fabuła filmu, który obejrzysz, przypadkowa wypowiedź osoby, którą spotkasz, szept rzeki, oceanu, powiewu, delikatnie szumiącego w uchu, Wszystkie te środki są moje, wszelkie drogi stoją przede mną otworem. Hmm. Ten cytat, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą myślą na długo przed sięgnięciem po książkę, rozmowy z Bogiem, hmm, to mogło być wtedy, kiedy oglądałem film być może, być może w filmie to jest zawarte rozmowy z Bogiem, kto wie, dlatego że film obejrzałem znacznie wcześniej w życiu. Hmm niż sięgnąłem po książkę. I kiedy po raz pierwszy dostałem się z tą myślą, to byłem dosyć hmm, poruszony, że tak powiem. Faktycznie to było to, czego potrzebowałem. To były słowa, których mi brakowało, żeby opisać, co czuję, jeżeli chodzi o to, jak, jak Bóg czy Wszechświat komunikuje się ze mną z innymi. Hmm. Gdyż w moim odczuciu ja to tak odczuwam intuicyjnie, że ta komunikacja ma miejsce cały czas i że ma miejsce za pośrednictwem wszystkiego. Hmm. Dosłownie wszystkiego. Włącznie z takimi rzeczami, które wydawałoby się nam przypadkowe. Jak na przykład w tym cytacie jakiś nagłówek w gazecie. Przypadkowo usłyszany tekst. Nie, idziesz, idziesz alejką w centrum handlowym i urywek jakiejś rozmowy czy zdania usłyszysz, i hmm, nawet to może być celową komunikacją Boga czy wszechświata z Tobą. Dokładnie to samo, co ciekawe, odnajdujemy u Rondy Byrne w jednej z książek późniejszych. Um, już teraz nie pamiętam, czy w książce Siła, czy The Power, czy w książce Magia, czyli The Magic w jednej z tych dwóch książek otrzymujemy również bardzo właściwie podobny przekaz, że, że rzeczy, które wydają się nawet przypadkowe, to co usłyszysz nieintencjonalnie, przeczytasz, rzucisz okiem choćby, coś jakby przyciągnie swoją uwagę, hmm, coś się pojawi, to wszystko, wszystko, wszystko jest tak naprawdę celowe. I hmm, stanowi część komunikacji z Tobą. Ciągłej, takiej, która ma miejsce ciągle, ciągły dialog. Ten dialog to jest w ogóle szersze, znacznie szersze zagadnienie, o którym ja już sporo mówiłem w moich audycjach, nie tylko w MOLium, ale i w źródle kreacji. To jest inna audycja, którą prowadzę, dedykowana głównie hmm, konceptowi świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Tam też sporo mówię o dialogu Boga, ale nie tylko. W MOLIUM jako audycji bardzo przemyśleniowej również coraz więcej miejsca dedykuję temu zagadnieniu. I różnym zagadnieniom z rozwoju duchowego jak najbardziej. W tym komunikacji Boga, czy Wszechświata z nami, z Tobą, ze mną. W moim odczuciu ta komunikacja, jak już mówiłem, ma postać nie wyizolowaną, tylko właściwie całe, wszystko, co doświadczamy to jest ta komunikacja? To tak jakby słowa tylko w innej formie. I co najbardziej w tym fascynujące, to właśnie to, że nawet rzeczy, które dla umysłu, znowu tego krótkowzrocznego umysłu, mogą wydawać się przypadkowe, to tak naprawdę z wyższego planu są jak najbardziej celowe, intencjonalne. Dla umysłu to może być bardzo trudne do ogarnięcia. Jak mógł ktoś to zaaranżować? Hmm. ale żeby na przykład jak ktoś mógł zaaranżować, że na przykład te słowa usłyszę, taką frazę czy coś innego umysł potrafi podszeptywać takie rzeczy nie, no to, to nie może być celowe to po prostu przypadek jak mogłoby być to coś, czymś innym niż przypadek ale to twój wybór jak na to spojrzysz hmm. ja osobiście spoglądam na to jako na celowe i Hmm. wręcz zacząłem być znacznie bardziej uważnym w nasłuchiwaniu, we wsłuchiwaniu się w własne życie, właśnie po to, żeby słuchać tego hmm, dialogu. Nie tylko w nim uczestniczyć, ale i wsłuchiwać się, co Wszechświat ma mi do przekazania. Hmm. I wiele już odczytałem takich prywatnych rzeczy dla mnie. Hmm. Przyznam, że to też jest pomocne. Szczególnym Wymiarem pomocowym tego jest to, że możesz w którymś momencie dosyć namacalnie zdać sobie sprawę, że nie jesteś sam w tym życiu. Tak jakbyś chciał doświadczyć Boga obok Ciebie, czy jeszcze świata. I w którymś momencie tak się czujesz. Jeżeli chcesz sobie dać szansę na coś takiego, to po prostu słuchaj, wsłuchuj się. Ten cytat hmm, był pierwszym krokiem, był impulsem, który bardzo mi pomógł na drodze doskonalenia nauki, tego do wsłuchiwania się w praktyce. Od tej pory już bardzo przyspieszyło się dla mnie, kiedy po raz pierwszy się z tą myślą zetknąłem, bardzo przyspieszyło się dla mnie rozpoznawanie komunikatów, hmm, współza współzależności różnego rodzaju. Po prostu tego dialogu zobaczyć, łatwo nawet umysłowi w którymś momencie rozpoznać, jeżeli tylko pozbędzie się osądu, że coś jest przypadkowo, a nie, to wówczas bez tych osądów stosunkowo łatwo jest wyłuskiwać spośród doświadczeń nas otaczających na co dzień ten dialog, nas z Bogiem, nas z wszechświatem. To przypomina trochę, hmm, tak jak były kiedyś takie. Może kojarzysz, nawet do dzisiaj pewnie są takie szarady w jakichś tam czasopismach z krzyżówkami. Są, jest taki specyficzny rodzaj krzyżówek, gdzie masz kwadrat z literkami, niby chaotycznie rozsypanymi, z których tylko część układa się w jakieś słowa, i twoim zadaniem jest wykreślenie z takiego kwadratu pełnego liter tych słów, rozpoznanie ich. Hmm. To można to przyrównać dokładnie do tego, Procesu. Że to jest dokładnie tak jak z tą krzyżówką. Jest takie trudne czy łatwe. Hmm. Odbierasz życie jako taki kwadracik niby chaotycznie ułożonych przypadkowo literek. Patrzysz na to i wybierasz, które z nich są. Tworzą po prostu słowa. W przenośni, oczywiście, wszystko. Rozpoznajesz dialog. Twój osobisty, najbardziej intymny dialog z Bogiem, przed światem. Dalszy cytat. Zupełnie z innej weczki. Jeśli potrafisz ogłosić światu, kim jesteś i co wyznajesz, bez wahania wówczas osiągnąłeś zadowolenie z siebie. Jeszcze raz przeczytam, żeby lepiej to przeczytać. Jeśli potrafisz ogłosić światu, kim jesteś i co wyznajesz bez wahania, wówczas osiągnąłeś zadowolenie z siebie. Hmm. Jeśli potrafisz ogłosić światu, kim jesteś i co wyznajesz bez wahania, wówczas osiągnąłeś zadowolenie z siebie. Hmm. Zadowolenie? Ja bym tu dodał akceptację jeszcze pełną pełną harmonię ze sobą samym. Dlaczego ten cytat jest dla mnie ważny? Hmm. Kojarzy mi się z takim epizodem z przeszłości, tak zwanej w tym życiu mojej. Um, hmm. A było to tak, że jakby to przedstawić hmm najprościej. Miałem do obsługi mojego życia biznesowego i prywatnego, do korespondencji biznesowej oraz korespondencji prywatnej używałem jednego i tego samego programu pocztowego do wysyłania e-maili i odbierania. Sęk w tym, że w związku z tym, że używałem jednego programu do do biznesu i do prywatnych spraw moich. Potrzebowałem oczywiście, żeby mi się jedno z drugim nie mieszało, więc miałem osobny szablon korespondencji, jakby taką papeterię, stopkę, wszystko. Osobne miałem na, na kontakty biznesowe i miałem osobny szablon maili na kontakty prywatne. I tam w tych prywatnych to hmm... Reklamowałem moje prywatne projekty, jakieś rozwojowe czy inne, jakieś moje prywatne inicjatywy, na czym mi zależało w gronie moim prywatnym, natomiast biznesowo wydawałoby się, oczywiście tego nie robiłem, tylko miałem inne stopki reklamujące bardziej moją działalność biznesową. I tak, któregoś dnia stało się, iż do Jednej z osób, z którą ściśle współpracowałem w jakichś zawodowych kwestiach, nieopatrznie wysłałem wiadomość z tego prywatnego szablonu. Z prywatnej papeterii, że I kiedy tylko zdałem sobie z tego sprawę, już niestety po fakcie, to gorąco miał oblało, tak jak ktoś mówi. Stres. I w ogóle taka reakcja dosyć, hmm, dosyć zwracająca moją uwagę. Dlaczego tak się stało właściwie? Z jednej strony wydawałoby się, że hmm, to nie jest rzadki hmm, koncept, to nie jest rzadka sytuacja, że człowiek chce separować od siebie swoje życie zawodowe od prywatnego. Z drugiej strony tamta sytuacja, kiedy mnie to tak zestresowało, że przez pomyłkę wysłałem hmm, biznesowo moją prywatną hmm, wiadomość, prywatną treść, prywatną stopkę, to mnie skłoniło bardzo do myślenia i hmm, do zwrócenia się w głąb siebie i zdałem sobie sprawę, że jakby ten opór początkowy, ten stres, to wszystko, które się pojawiły we mnie, stały w sprzeczności z moją naturą. To tak jakbym się trochę wstydził siebie. Zdałem sobie sprawę. Jakbym się wstydził siebie. Tu nie, tu nie miało nic wspólnego dla mnie tak naprawdę po namyśle z prywatnością. Co mi szkodzi? Tak czy owak to jest internet. Wszystko jest publicznie dostępne i osoby biznesowe mogłyby tak naprawdę gdzieś jakimiś torami dotrzeć do mojej prywatnej działalności. Hmm. Ale nawet nie o to chodzi, jakie jest prawdopodobieństwo tego, tylko chodzi o to, dlaczego ja mam się tego wstydzić, dlaczego mam robić z siebie zupełnie odrębną osobę biznesową, która nie dotyka tego, co robię prywatnie. Co to jest? To jest jakieś tabu czy coś? W moim przypadku absolutnie nie. Zdałem sobie sprawę, że to nie jest żadne tabu czy coś. Hmm. Może, może bałem się osądzania. Może bałem się, hmm, że ktoś w, włączy coś więcej niż biznes w hmm. swoje postrzeganie mojej osoby i że to zakłóci może w, niekoniecznie w odpowiednią stronę. Hmm. Naszą relację. Ale po namyśle dałem sobie sprawę, że właściwie bardziej nie w porządku od ryzyka takiego zakłócenia jest to, żeby nie być sobą, żeby prezentować siebie tylko jako skrawek, a resztę gdzieś tam chować tak naprawdę. To trochę tak jakby się tajne życie wiodło drugie. Jest taki koncept drugie życie. Pod maską gdzieś. Że ktoś prowadzi zupełnie drugie życie odmienne. Ja stwierdziłem, że ja nie potrzebuję się tak chować za, za maskami, że nie chcę tego robić, że to mi wręcz nie odpowiada, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to robię, dopóki nie wyszedł ten hmm, poślizg ze stopkami mailowymi. To nie zdawałem sobie sprawy, że izoluję siebie od siebie, tak jakby, że. Zamiast być holistycznym, całościowym, konsekwentnym, spójnym, to ja wyodrębniam z siebie cząstkę biznesową, niczym robota, jak gdyby. Zamiast być sobą, to tylko wyodrębniam część. Ale to nie jestem ja. Nie o to chodzi. Ja nie widzę w tym niczego zdrożnego, żeby separować od siebie życie zawodowe od prywatnego. Chcę powiedzieć raczej, że dla mnie ja zdałem sobie sprawę, że w moim przypadku mi to tak naprawdę nie leży. To separowanie, że mm, dla mnie to jest dyskomfortowe, że ja się tym źle czuję, jakbym zdradzał siebie, jakbym nie czuł się ze sobą w istocie dobrze, jakbym nie był fair względem siebie. Więc po tych wszystkich przemyśleniach, doszłem do wniosku, że dobrze się stało. Że się pomyliłem ze tą stopką nie, nieopacznie, nieświadomie. Dobrze się stało. Bardzo dobrze. Bo od tej pory przestałem izolować się. Jeden od drugiego w słowiu. Przestałem w ogóle izolować cokolwiek od tylko być jednym sobą. I Ja już wcześniej, co prawda, w życiu jawnie głosiłem pewne rzeczy, nie, nie ukrywałem moich poglądów na pewne sprawy, ale to zdarzenie ze stopką tylko uintensywniło we mnie, znacząco uintensywniło to, żeby jeszcze śmielej być sobą, że tak naprawdę nie ma sytuacji, w której powinienem to ograniczać bo zawsze, kiedy to ograniczam, zakładam maski czy coś takiego, to tak jakbym zaprzedawał siebie, tak jakbym wstydził się siebie, tak jakbym sam siebie nie szanował, a przecież jestem taki, jaki jestem, bo chcę taki być. Przecież jestem dla siebie najważniejszy, więc hmm. nie powinienem siebie kryć. To wtedy przeczy jedno drugiemu, więc hmm. cieszę się, że zdałem sobie sprawę, że to zdarzenie Wskazało mi, że może nie jestem w 100% konsekwentny z tym, a powinienem, więc hmm. zacząłem być i odczułem zdecydowanie ulgę w efekcie, w rezultacie, w następstwie tego. Odczułem ulgę, że hmm. mogę być sobą znowu w pełni. Mówię znowu, bo nie zawsze miałem ten aspekt hermetycznego biznesu. Nie cały czas angażowałem się w biznes. Hmm. Dziś jestem bardziej holistyczny i biznesowy aspekt nie, nie jest odseparowany od co reszty. Czyli, na przykład, mówiąc tak w uproszczeniu, jeżeli miałbym z jakichś z moich współpracowników porozmawiać o duchowych treściach, jest to jak najbardziej dostępne. Nawet z własnej inicjatywy już tak czyniłem. Dało mi to wielką przyjemność i satysfakcję, to takie uczucie wolności. Hm. Że nie potrzebuje jednego od drugiego separować. I w istocie przecież wszystko to są istoty. Nie jesteśmy robotami, kiedy pracujemy w firmach. Chyba, że się na to zgodzimy. Hm. Dalszy cytat. Czy chcesz, aby twoje życie rozkręciło się na dobre? W takim razie zmień swoje myślenie o nim o sobie samym. Hmm. To jest cytat znowu w duchu prawa przyciągania jeden z tych, który wskazuje na to, co jest tak naprawdę matrycą twórczą naszej rzeczywistości. Hmm. Co powinno być na pierwszym miejscu, czyli nie zewnętrzne, nie stamtąd czerpać, tylko zacząć samemu być drogowskazem własnego życia. Klasyczna postawa, klasyczny model jest taki, że, że czerpiamy z zewnątrz. Że na przykład czujemy się tak, jak... Czy na przykład powiedzmy, nasze mniemanie osoby, czy nasz osąd jest podyktowany zewnętrznymi ocenami. Jak inni nas widzą, tak my siebie widzimy. Obficie czerpiamy z sądów innych osób na nasz własny temat, tworząc nasz własny obraz w naszych własnych oczach. To jest klasyczny model. Natomiast model prawo przyciąganiowy polega na czymś zupełnie odwrotnym. Na tym, żeby postawić na pierwszym miejscu własną wizję i tą wizją żyć. A całą resztę uznawać za wtórne. Nigdy za, za pierwotne. Nigdy nie czerpać z niej jako źródło. Jako materiał źródłowy. Jako materiał źródłowy to czerpać z siebie. Jak ja chcę o sobie myśleć jakim ja chcę widzieć własne życie. Rozglądu na to, co mi życie pokazuje w tym, w tym momencie na zewnątrz, jakim ja chcę widzieć własne życie. I ja decyduję, ja nadaję ton wówczas. Wówczas jakbym sobie wydeptywał ścieżkę pośród całej ich gęstwiny. A nie jeszcze tam, gdzie mnie tam potrąci tłum, gdzie mnie siła bezwładności zaprowadzi. Hmm. Dalszy cytat. Nigdy nie wyrzekaj się pasji, gdyż to oznacza wyrzeczenie się tego, kim w istocie jesteś i kim naprawdę pragniesz być. Ten cytat jest również dla mnie bardzo ważny. Również w tym skojarzeniu z tą historyjką, z tymi pomylonymi stopkami e maili Nigdy nie wyrzekaj się pasji, bo wówczas wyrzekasz się tego, kim, kim chcesz być tak naprawdę. To jest właśnie to. W tamtym momencie, kiedy mnie to gorąco oblały i odczułem stres, przez tamtą chwilę wyrzekłem się siebie. Hm, jak gdyby. Na szczęście bardzo szybko zdałem sobie z tego sprawę i skorygowałem moje Hmm. zachowanie, moje, moje podejście, moją postawę już nigdy więcej to nie miało miejsca, z czego jestem bardzo zadowolony. Hmm. Co jest istotne, to właśnie to, że pasja, pasja jest wyrazem twojej tej najprawdziwszej natury, tego, kim w istocie jesteś, kim naprawdę pragniesz być. I pasja jako taka najwierniejsza prawda o tobie, najbliższa, najbardziej esencjonalna. To, co nazywamy pasją. A więc zawsze, kiedy angażujesz się w swoją pasję, choćby to było tylko mówienie o niej na przykład, to zawsze wtedy wyrażasz najbliższą prawdę, esencję ciebie. Czyli innymi słowy, mówiąc prościej, wtedy jesteś zawsze najbardziej sobą. Kiedy w jakikolwiek sposób jesteś zaangażowany, zaangażowany we własną pasję, jesteś wtedy najbardziej sobą. To jest ta esencja Ciebie, ten rdzeń. Najczystsza forma. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby być jak najczystszą formą siebie, najbardziej sobą, po prostu, żeby być najbardziej sobą w życiu, to jak najbardziej angażuj się we własne pasje. Jak najczęściej. W jak największym stopniu. Zapamiętaj. Ale już nie popadaj w ogóle z drugiej strony jest taką skrajność. Nigdy nie wyrzekaj się pasji. <grym> też to oznacza wyrzeczenie się tego, kim w istocie jesteś i kim naprawdę pragniesz być. Skąd ta skrajność? Dlatego, że hmm, faktycznie nie każdy tak wartościuje pasję. Część osób rezygnuje z tego. Hmm. Znając swoje pasje, nie stawiają jej na pierwszym miejscu, tylko gdzieś pomiędzy a część osób w ogóle je wyklucza i wybiera co innego. Tutaj mamy taki głos, który nie tylko mówi nam, że pasję warto wybierać, co jeszcze mówi nam, że to jest jedyny, najlepszy wybór tak naprawdę między wierszami. Że to jesteśmy my, że postępujemy słusznie, wybierając pasję, głos naszego serca, podążając za nim. O tym właśnie głosie serca, poetycko żeby tak ująć głosie wewnętrznym, głosie duszy. Tak to najczęściej jest w rozmowach z Bogiem ujęte. Głos duszy, głos jaźni. Jest bardzo wiele w rozmowach z Bogiem. Również wsłuchiwaniu się w ten głos, wartościowaniu go, podążaniu za nim, życiu według niego, traktowaniu tylko i aż tego głosu jako Twój osobisty autorytet. Tylko i aż. Można odnaleźć w tym spory komfort i bezpieczeństwo zidentyfikować w sobie źródło własnego autorytetu i wyzycznych, wszelakich. Wszystko jest w tobie. Nie potrzebujesz pytać na zewnątrz, jak żyć. W jakich kierunkach podążać. Wszystko masz w sobie. Wszystko, co potrzebujesz, żeby wykryć twoje szlaki, ścieżki. Hmm. Wszystko to jest. Cały aparat poznawczy. Wszystko, wszystko, wszystko. Hmm. To bardzo dobra wiadomość. Następny cytat. Jeśli coś odrzucasz, po co o tym myśleć? <śmiech> nie roztrząsaj tego. Znaczy jeśli musisz o tym myśleć, to znaczy niemożliwe jest, abyś o tym nie myślał, nie broń się przed tym. Spójrz raczej prawdzie w oczy, uznaj to za swój wytwór i pozbądź się go lub zachowaj wedle swego upodobania. Hmm. Najbardziej hmm, takie przemawiające jest dla mnie sam początek tego cytatu. Jeśli coś odrzucisz, czy jeśli coś odrzucasz, jeśli coś odrzucasz, po co o tym myśleć? Tak. A jeżeli już potrzebujesz koniecznie o tym myśleć, czyli w znaczeniu nie potrafisz o tym nie myśleć, to po prostu przyjrzyj się temu, uznaj tego istnienie jako jeszcze jeden z Twoich własnych wytworów tak naprawdę i zdecyduj, czy, coś, czy pozbywasz się go więcej, nie dając mu już nigdy uwagi, czy zachowujesz. Bardzo jasno postawiona sytuacja która tak czy owak sprowadza się do tego, żeby eliminować hmm. całkowicie to, co odrzucam, to, co definiuję, że nie jest moje, co mi nie pasuje. Czego esencje świetnie wyrażają słowa. Jeśli coś odrzucasz, po co o tym myśleć? Hmm. Czyli, że nie ma powodu, nie ma w ogóle sensu, Dostajemy w innym miejscu cytat, być może go przytoczę jeszcze, że właściwie o tym też mówiłem w innych odcinkach, w innych audycjach niejednokrotnie, że witalizujemy, nadajemy rzeczywistości temu, czemu dajemy własną uwagę. Literalnie powołujemy to do życia oraz tego żywotność wydłużamy, przedłużamy, wzmacniamy, dając temu czemuś swoją uwagę, więc jeżeli coś tam nie leży, zdecydowanie nie leży, to po co o tym myśleć? To jest świetny sposób na to, żeby eliminować, to przynajmniej hmm, dać temu szansę jak najszybszego zniknięcia z naszego życia. To po prostu nie dałeś temu ani odrobiny więcej uwagi. Hmm. Co ciekawe, otrzymujemy przesłanie w podobnym duchu. Również w literaturze hmm, z nieco innego gatunku. Mianowicie mam na myśli Dale'a Carnegie'ego i jego Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi oraz inne jego pozycje. Hmm, jak przestać się martwić, zacząć żyć. Hmm. Takie bardzo przemawiające tytuły, konkretne, rzeczowe. Książki zdecydowanie dedykowane rozwojowi osobistemu, tym razem, tak zwanemu, niż duchowemu, metafizyce. Hmm. Są to książki bardzo już bezpośrednio dotykające relacji interpersonalnych, jak postępować z innymi ludźmi, jakieś sposoby efektywnego postępowania, zaskakujące efektywnego, jakieś takie błyskotliwe rozwiązania. Książki, które są ponadczasowe, co ciekawe, na tym polega ich fenomen. One napisane były już jakiś czas temu, ale Pewne prawdy w nich zawarte można spokojnie uznać za uniwersalne i jak najbardziej sprawiające się po dziś dzień. I hmm, w tych książkach Dale'a Carnegie'ego czytamy m.in., że tak zwani ludzie sukcesu, czyli osoby, które osiągnęły taki większy, wyraźniejszy, spektakularny, nierzadko sukces, posiadają w swoich nawykach m.in nawyk kategorycznego, radykalnego niemyślenia o ludziach im niesprzyjających. W różnorakim tam stopniu niesprzyjających, mniejszym, większym. Czy innymi słowy, ci ludzie sukcesu, tak zwanego, nie tracą ani chwili czasu, ani energii własnej na to, żeby o takich ludziach myśleć już nie mówiąc o tym, żeby się nimi przejmować. Po prostu takich osób i mnie przychylnych, oni nie włączają, moglibyśmy rzec, w pole swojej świadomości. Najlepiej w ogóle stoi za tym konkretna, rzeczowa, stanowcza, konsekwentna decyzja. Hmm. I w tej decyzji możemy się dopatrywać po prostu przykładu zastosowania w praktyce hmm tego cytatu, który przytoczyłem. Jeśli coś odrzucasz, po co o tym myśleć? Nie roztrząsaj tego. Nie broń się przed tym. Po prostu uznaj to za swój wytwór i pozbądź się go lub zachowaj wedle swego upodobania. Nie roztrząsaj. Nie broń się. To jest też istotne, żeby nie pomylić świadomego wyboru z ucieczką, celowo używanej ignorancji w służbie naszego osobistego i duchowego rozwoju, nie pomylić z kurzorstwem na przykład, jaki część osób mogłaby nam zarzucić, spoglądając na to z własnej perspektywy. Ważne jest, aby spojrzeć na to w kategoriach świadomego wyboru. Postrzeganie tego jako ucieczka, tłurzostwo. Co to ma hmm, w nas wymusić? Do czego ma to nas zainspirować? Do tego, że powinniśmy wszystko brać pod uwagę? Wszystkiemu dawać naszą uwagę? Zasiewać w ogrodzie naszej rzeczywistości wszystkie ziarna, nie tylko te płodne, sprzyjające, ale i ziarna fastów hmm, Na tym to polega. Że mamy z własnej woli siać chwasty, aby później je pielić, znowu siać i pielić, tak w nieskończoność? Podlewać chwasty tylko dlatego, że się znalazły na mojej ziemi? Hm. Mam je podlewać tak jak wszystko inne i pielęgnować? Albo podlewać po to, żeby ścinać jak urosto i w nieskończoność powielać to zamknięte błędne koło? Hm. Jeżeli wiem, że jestem świadomym twórcą własnej rzeczywistości, że mam w ogóle taką możliwość, to dla mnie to zawsze będzie kwestia świadomego zboru. Czyli wybieram, z czego chcę komponować własną rzeczywistość, własny jej ogród. Wybieram. Nie jestem w żaden sposób zobligowany do tego, żeby wszystko, co padnie, choćby przez chwilę, na glebę, mojej działki w cudzysłowie, tak metaforycznie, żeby to wszystko podlewać, hodować. Wcale nie jestem zobligowany. Na tym polega, tak można by ująć, jeden ze sposobów, różnica pomiędzy świadomym podejściem do życia, a podejściem takim pasywnym, w którym trzeba brać wszystko, co jest i się do tego stosować i tym żyć. Tylko dlatego, że znalazło się na naszej drodze. To jest podejście bez świadomości. Podejście, w którym jest się więźniem własnych doświadczeń. Dosłownie się płynie przez życie tak, jak wiatr zawieje. Daje się uwagę wszystkiemu. To jest też podejście, które w moim odczuciu przeczy czy naszej własnej inteligencji, czy świadomości, po prostu jej nie wliczając, nie uznając, że w ogóle coś takiego istnieje, jak nasza własna inteligencja, czy świadomość. Bo jeżeli jestem świadomy, inteligentny, to mogę wybierać. Jeżeli biorę wszystko, jak leci, to jest to zachowanie, które bardziej przypomina osobę, która śpi. Bardziej przypomina osobę, która absolutnie nie wybiera niczego. Tylko po prostu hmm, działa bezmyślnie, czyli jak gdyby śpiąco, nieświadomie. Część osób byłaby chętna hmm, podsunąć to jako argument, podszyć to niby, że to jest tchórzostwo czy ucieczka. Hmm. Że nie myślisz o czymś, nie, nie inwestujesz swojej uwagi w rzeczy, które kręcą jak najbardziej innych którzy się zamartwiają lub na przykład złorzeczą, odbijają sobie, obgadując innych ze ich plecami, czy próbują jakoś sobie wyperswadować w inny sposób jakąkolwiek formę uwagi, dając na przykład innym ludziom, innym nieprzychylnym. Podczas kiedy tak naprawdę, co robią te osoby z punktu tej perspektywy duchowej przedstawionej m.in. z tej Unii Lawalsza? to witalizują, dają więcej życia. Każda uwaga dla to coś witalizuje, daje temu więcej życia. A już szczególnie jeżeli do tej uwagi przykniemy emocje, zaczniemy się emocjonować w jakikolwiek sposób, to jeszcze więcej tej uwagi, tego paliwa, jeszcze bardziej podlewamy to coś. W tym przypadku chwasty tak naprawdę, bo to są w istocie dla nas chwasty, to nam służyć nie będzie, wręcz przeciwnie. Teraz pytanie, czy tego chcemy. Więc jeżeli chcesz świadomie tworzyć własną rzeczywistość, to odpowiedź w takiej sytuacji jest jedna, po prostu rozpoznać, że coś tobie nie sprzyja i odłożyć na bok i więcej do tego nie wracać. O roztrząsaniu nie wspominają. Na tym m.in. polega właśnie świadome tworzenie. Inny cytat. Nadajemy realności temu, na co zwracamy uwagę. To jest właśnie dokładnie to. Nadajemy realności temu, na co zwracamy uwagę. Właściwie lepiej byłoby, gdyby to było przetłumaczone, do czego przykładamy uwagę, dlatego że w oryginale angielskim jest już to sformułowanie we make real that to which we pay attention. Pay attention bardziej rozumiem jako przykładanie uwagi, to, to bardziej precyzyjnie brzmi, niż zwracanie uwagi, gdyż zwracanie uwagi kojarzy się bardziej z takim chwilowym chwilowym zwróceniem uwagi, później może już nie wiem, mieć nic miejsca, możemy o tym zapomnieć, natomiast tak naprawdę autorowi chodzi w tym przypadku, o zwracanie, przykładanie uwagi, przykładanie do czegoś uwagi, czyli że właśnie, jak tam było wcześniej sformułowane, może coś spowodować, że na przykład będziemy się tym zamartwiać, będziemy się tym gryźć, że jak, jakaś negatywna osoba, czy coś, czy marzenie, będziemy to roztrząsać i będziemy to ciągle mielić, przemielać, nawet przed snem, zatruwając się tak naprawdę w następstwie. O czym też niedługo cytaty przytoczę. Hmm. Przykładanie uwagi. Hmm. Inaczej można by ująć rzecz, mówiąc, że przykładaj uwagę tylko do tego, co uznajesz za atrakcyjny element twojej rzeczywistości, za atrakcyjnego kandydata do tworzenia twojej rzeczywistości. I mam na myśli tak osoby, jak i zdarzenia, wszystko, emocje, uczucia, wszystko, w czym rozpoznajesz atrakcyjny element. Kandydata na atrakcyjny element do tworzenia twojej rzeczywistości. Do, do, temu, do tego przykładej uwagę, jak najbardziej. A do całej reszty nie ma po co. Bo naturalnym wydaje się, że chcielibyśmy tworzyć naszą rzeczywistość w takiej formie, która będzie najbardziej dla nas atrakcyjna. Nie tylko trochę atrakcyjna, tylko najbardziej atrakcyjna. I mamy tą możliwość, mamy możliwość wyboru wyselekcjonowania, czy wyselekcjonowywania najbardziej atrakcyjnych komponentów, z których możemy komponować nasze życie, naszą rzeczywistość, nasz świat. Mamy tę możliwość, tylko od nas zależy, co będziemy witalizować, podlewać, rozwijać własną wagą. Czy to będą jakieś płodne, sprzyjające rośliny, w cudzysłowiu, czy również chwasty. Tylko i wyłącznie od nas zależy i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, czemu dajemy własną uwagę. Nie to, że coś się znalazło w naszej przestrzeni, na naszej drodze, bo to nas w żaden sposób nie obliguje, żebyśmy o tym myśleli. A ile razy jest tak, że myślimy o czymś, co już dawno miało miejsce, co miało miejsce przez chwilę, krótko i, i było już, już minęło, ale my, ile to myślimy, ile trzymamy to we własnych umysłach, jak długo, jak często powracamy do tego, się zagryzamy, zadręczamy, to hmm. trafi tak być. A nie musi, absolutnie nie musi, dlatego, że mamy wybór. Ta nowa koncepcja myślenia między innymi, co dobrego wnosi, to to, że akcentuje, że mamy wybór i jak najbardziej jest w porządku świadomie wybierać, że wcale, wcale, wcale nie jesteśmy zobligowani dawać wszystkiemu uwagi, tylko dlatego, że znalazło się w naszej przestrzeni. To się nie znajduje w naszej przestrzeni po to, żebyśmy bezmyślnie wszystko brali do siebie. Tylko to się znajduje w naszej przestrzeni po to, żebyśmy świadomie decydowali, żebyśmy w ogóle mogli siebie rzeźbić. Wybierać, kim chcemy być, a przez to kim nie. Dalej, idąc z cytatami. Nie w akcji drugiego, ale we własnej reakcji znajdziesz swoje zbawienie. Hmm. Czyli to jest znowu cytat, który sytuuje odpowiedzialność w tobie, nie na zewnątrz, który zamiast osoby ograniczonej doświadczeniami własnymi czyni z siebie ich twórcę. Kiedyś zetknąłem się z takim hmm, sformułowaniem, z takim przedstawieniem sprawy, że jak ktoś mówi Tobie jakieś przykre słowa, sprawia Ci przykrość słownie, to tak naprawdę co ta osoba robi, istnieje, można na to spojrzeć w ten sposób, istnieje taki pogląd, że tak naprawdę co ta osoba robi, to porusza, sprawia drgania powietrze, nic więcej. W ten sposób dźwięk, jakby pewna gama dźwięków, zestawienie dźwięków dostaje się do twoich uszu i jest hmm, tłumaczone na wrażenie dźwięku. Wibracje drgania są tłumaczone na wrażenie dźwięku przez twój mózg. Chociaż tak naprawdę wszyscy wiemy, że to są tylko drgania. Tak, nie ma czegoś takiego jak dźwięk. Są natomiast drgania, wibracje. Hmm. przyrównanie, że tak naprawdę to wszystko są drgania. To, że to nam sprawia przykrość, te konkretnie drgania, to co jest za to odpowiedzialne, to to, że po prostu wzięliśmy to do siebie. Z automatu, jak gdyby, z marszu. A nie musimy wszystkiego brać do siebie, nie musimy wszystkiemu do wszystkiego przykładać wagi, co słyszymy. Możemy wybierać, znowu ta sama kwestia, możemy wybierać, a więc kluczowa jest kluczowe nie jest to co kto nam będzie mówił, w jakim duchu, w jakim tonie co kto będzie o nas myślał jak się ktoś zachowa kluczowe jest to jak my to przyjmiemy, jak my zareagujemy na to, czy w ogóle będzie to dla nas jakakolwiek sprawa, czy będzie grało to dla nas jakąkolwiek rolę to wszystko zależy od nas Może co najwyżej do tej pory nie praktykowałeś, nie praktykowałeś świadomego wyboru, ale jak najbardziej masz taką możliwość. Szczęśliwie nie jesteś tak naprawdę ograniczony czy ograniczona, skazany, skazany na to, żeby na wszystko reagować, wszystko brać do siebie, wszystkiego, do wszystkiego przykładać swoją uwagę. Szczęśliwie tak być nie musi. Częściwie masz wybór i świadomość swoją, przestrzeń swojej świadomości możesz wypełniać całkowicie wedle własnego uznania. To jest kwestia sprawy, jak najbardziej stosunkowo szybko można osiągać namacalne postępy w tej materii, zdając sobie sprawę, że Twój ten metaforycznie rozmiany ogród świadomości staje się coraz bardziej czysty, przejrzysty, coraz mniej tam chwastów wzrasta. Coraz mniej walczysz. Właściwie nie potrzebujesz walczyć. To jest pierwsza rzecz, jedna z pierwszych, których zaprzestajesz, zaprzestajesz walczyć. Po prostu przestajesz dawać temu uwagę i to obumiera wtedy samo istnie. Dalej, cytaty. Jeśli pierwsza reakcja jest negatywna, często wystarcza przyznanie się do niej, aby się od niej uwolnić. To jest jedna z takich porad, które są budujące czy pokrzepiające na drodze rozwoju duchowego, na której możemy zdać sobie sprawę, iż czasem nasze reakcje nie są Odpowiednie w naszych własnych nawet oczach. Czasem chodzi tylko o tak zwane pierwsze reakcje. Kiedy pracujemy, jak to się mówi, świadomie nad sobą, pracujemy nad tym, doskonalimy kierunek, w jakim chcemy podążać, kierunek, profil, jaki chcemy sobie nadawać, czy innymi słowy, pracujemy nad formą siebie. To najpierw o ile wcześniej było tak, że mogliśmy zdać sobie sprawę, że część reakcji nam się nie podoba, naszych własnych reakcji, to pracując nad sobą, świadomie, rozwijając siebie, możemy w którymś momencie stwierdzić, że to już są tylko pierwsze reakcje, że druga, trzecia, czwarta reakcja potrafi być lepsza. Tylko czasem jeszcze pierwsza reakcja odruchowo jest nieodpowiednia jeszcze. To są takie jeszcze pozostałości z przeszłych nawyków. Odruchowo, ale już zanika. Hmm. I w tym przypadku pokrzepiającym jest przeczytać takie słowa, że jeśli pierwsza reakcja jest negatywna, często wystarcza przyznanie się do niej, aby się od niej uwolnić. Hmm. Przyznanie się, czy rozpoznanie. Hmm. Przyznanie się w znaczeniu takim, zdać sobie sprawę, przyznać się sam przed sobą, hmm. że ta reakcja nie jest odpowiednia. Dlaczego mielibyśmy być w potrzebie przyznania się? Hmm. Dlatego, że kiedy zdarza się ta pierwsza reakcja, która, którą później Choćby chwilę później określimy, że nie była odpowiednia, to przypomnijmy sobie, w czasie trwania tej nieodpowiedniej reakcji byliśmy przekonani, że ona odpowiednią jest. Coś w nas było przekonane, że jest odpowiednią. Eckhart to właśnie pisał o tym o Nowej Ziemi. Hmm. Dokładnie o tym pisał. Hmm. Co ciekawe, pisał o tym również w kontekście opisywania konceptu tzw. ciała bolesnego. To jest zupełnie inna dygresja, w którą nie będę wchodzić, ale hmm, pisał o reakcjach, które są niezupełnie poczytalne i które jednakowoż można kultywować w sobie, po prostu nie będąc ich świadomym. Hmm. Ale sytuacja znowu może zupełnie się odwrócić, kiedy zaczynasz być świadomym tych reakcji. Świadomą. Wówczas wystarczy faktycznie przyznać się przed sobą przede wszystkim. Może ci pomóc przed kimś bliskim jak najbardziej. To może mieć jeszcze większą moc, jak mówiłem w słowach wyrażone będzie miało jeszcze więcej energii, a więc jeszcze więcej mocy sprawczej. Może Ci jeszcze bardziej pomóc, jeżeli przyznasz się przed kimś, podzielisz się bliską, zaufaną Tobie osobą z tym. Ale tak naprawdę chodzi o to przede wszystkim moim zdaniem, żeby przyznać się przede wszystkim przed sobą. Tak, ta reakcja nie była odpowiednia lub nie była najodpowiedniejsza. Chociaż w tamtej chwili, kiedy ją podejmowałem, podejmowałam, Byłem, byłam, czułem, czułam się przekonałem, przekonana, że to jest najlepsze. Hmm. Ale ta część mnie, która jeszcze działała w tamtym duchu, to nie jest komponent, który ja chcę kultywować w sobie. Ja teraz ćwiczę się w nowej reakcji tej, która mi odpowiada. Hmm. I teraz warto właśnie wiedzieć, że sam ten fakt rozpoznania, że to nie była dobra reakcja, odpowiednia, nie bronić jej. Nie, nie stać się własnym adwokatem na siłę, tylko przyznać faktycznie. No, tak. Urwał mi się film, w cudzysłowie, w świadomości. Nie byłem świadomy w tym momencie, tak jakby wystarczająco. Nie byłem wystarczająco uważny, czy obecny, żeby zapobiec tej reakcji, żeby, żeby była w zamian tej reakcji bardziej odpowiednia. Jeżeli stać mnie na przyznanie się do tego przed samym sobą, to jest to bardzo istotny krok, bardzo ułatwiający faktycznie. Hm. Pracę nad tym, żeby następnym razem tej reakcji nie było lub przynajmniej było znacznie mniejsze jej prawdopodobieństwo, bo wówczas ta reakcja nie jest wzmocniona przeze mnie emocjami jej zajarłego bronienia, podszytego tak naprawdę ego, Tylko traci tak naprawdę swoją moc, kiedy już z marszu szybko stosunkowo rozpoznaje w niej sam coś, co nie jest przeze mnie pożądane, co sam jakby uważam, że było tak naprawdę niezamierzone. Nie ma na to ustawiliwienia, żadne ustawiliwienie się nie liczy. To jest już niezamierzone przeze mnie. Więc takie stwierdzenie bardzo, bardzo, bardzo odbiera temu moc. Wtedy o wiele łatwiej jest zastępować te jeszcze stare, nawykowe reakcje już nowymi, tymi znacznie bardziej pożądanymi przez nas. Inny cytat. W gruncie rzeczy im ważniejsza kwestia, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że posłuchasz głosu własnego doświadczenia, tym większa gotowość do uznania cudzych opinii za swoje. Hmm. Czy innymi słowy, z czym ważniejszym, większym tematem mamy do czynienia, tym trudniej myśleć samodzielnie. Tak moglibyśmy to uprościć. Hmm. Lub inaczej, z czym ważniejszym, większym tematem mamy do czynienia, tym trudniej jest podążać własną ścieżką, szczególnie wtedy, kiedy jest odmienna od ścieżki norm, tradycji, wytycznych, tego jak żyje ogół ludzi wokół. Hmm. O, wykazuje się taką tendencję nierzadko, polegającą na tym, że że się przejmuje jakby już tak odruchowo hmm. na siebie wiele rzeczy, szczególnie tych, które dotyczą ważkich spraw w naszym życiu. Wydaje się to, jak gdybyśmy, jak, jakby jakaś cząstka w nas czuła się onieśmielona do decydowania samodzielnego. Może w ogóle nie wie, że może decydować samodzielnie, tylko potrzebuje bardziej być prowadzona przez stado. Hmm. I w tym czuję się bezpiecznie, bo w stadzie ma akceptację. Oczywiście wie, co robić, żeby tą akceptację zyskiwać i utrzymywać. To trzeba, trzeba koniecznie wówczas zachowywać się tak jak reszta cała stada. Hmm. Ale znowu, to jest tak jak z tym braniem wszystkiego jak leci. Znowu, nie po to mamy świadomość, żeby, żeby z niej nie korzystać. Hmm. Posiadanie świadomości daje nam możliwość myślenia samodzielnego. Czyli, że nie potrzebujemy stada mózg, <głos> posiadamy własny, mówiąc tak żartobliwie trochę. Nie potrzebujemy, żeby to inni ludzie stanowili nasz własny umysł, myśleli za nas. Tylko możemy myśleć samodzielnie. Możemy wykorzystywać własną percepcję żeby tworzyć własny obraz świata i według tego, według tego obrazu żyć, według własnych odczuć, które mamy w sobie, możemy się nimi kierować, możemy konfrontować własną duszę, własną jakby matrycę, własną osobowość ze wszystkimi doświadczeniami, bodźcami płynącymi z życia, z rzeczywistości. I na podstawie otrzymanych w ten sposób danych możemy podejmować wybory, my sami. Tylko wtedy wydaje się, że one będą najbardziej do nas dopasowane, najbardziej szybce na miarę. W przeciwnym razie to będzie jeden i ten sam kostium, uniform, a my staniemy się po prostu kolejną szarą jednostką. Czemu się później dziwić, że za niewiele więcej się uważamy? Hmm. lub Trudno nam się uważać za bardziej wartościowych. Ten cytat wskazuje na, na coś istotnego. na taką odruchową tendencję dostosowywania się do, do stada metaforycznie rozumianego, o której wspominałem niedawno w Moldium, przywołując scenkę ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, gdzie nauczyciel zlecił uczniom, żeby maszerowali. Łatwy eksperyment, łatwo, ładnie ilustrujący, jak trudno Jakiś własnym, indywidualnym torem, sposobem, rytmem. Hmm. A jak łatwo, z drugiej strony, bardzo łatwo, intuicyjnie, odruchowo przychodzi do dostosowywanie się, do się. Hmm. Jednakowoż cały czas leży to w naszej mocy. Hmm. I od nas zależy, jak chcemy przeżyć życie. Czy jako my, prawdziwi, Hmm. czy jako kalka jakiegoś fikcyjnego konceptu człowieka, bez imienia, bez nazwiska, w który wcielają się całe rzesze ludzi, grając jedną rolę, hmm. a zapominając o sobie lub nigdy siebie nie odkrywając, lub tylko w małym stopniu. Następny cytat. Należy pytać, czy pragnę przebyć tę drogę w świadomości, czy w nieświadomości? Jako sprawcza przyczyna mego doświadczenia, czy jako ofiara jego skutków? Znowu to, to samo, pasywna postawa kontra postawy twórczej. Hmm. wziąć stery w swoje ręce, czy uznać, że się jest co najwyżej taką żaglówką na wietrze, liściem na wietrze, nawet nie żaglówką, bo żaglówkę musi ktoś sterować. Hmm. A w tym standardowym koncepcie się nie steruje generalnie, tylko się po prostu podąża tam, gdzie wiatr zawieje. Hmm. To kształtuje nasze poczucie naszą osobowość. Opinie innych, aura, atmosfera, podejście, doświadczenia, okoliczności, to wszystko może determinować nas całkowicie wręcz, ale nie musi, bo z drugiej strony może stać się takim szwedzkim stołem, z którego będziemy wybierać, co leży w naszym guście, będziemy smakować życia i definiować nasz gust i rozwijać go przede wszystkim, rozwijać nasze smaki. Hmm. Tworzyć, tworzyć nowe kompozycje. Hmm. Dalszy cyfras. Martwienie się jest chyba najbardziej szkodliwą formą działalności umysłowej. Obok nienawiści, która powoduje samospalanie. Martwienie się jest działaniem miałowym marnotrawstwo energii umysłu, która dodatkowo wytwarza w ciele szkodliwe reakcje biochemiczne odpowiedzialne za niemal wszystkie schorzenia, od niestrawności do zawału. Hmm. Martwienie się jest chyba najbardziej szkodliwą formą aktywności umysłowej. I coś w tym jest, skoro i Carnegie napisał całą książkę na ten temat, jak przestać się martwić i zacząć żyć. Hmm. On tam też, o ile dobrze pamiętam, rozpisuje się na temat tego, ile sobie sprawamy szkód tak naprawdę w kwestii własnego zdrowia. Po prostu wykonując tak wydawałoby się niewinną czynność, jaką jest martwienie się. W końcu tylko we własnej głowie się martwisz, to tylko myślisz. Ale znowu, świadome podejście do własnej rzeczywistości wymaga konsekwencji. W tym podejściu nie ma czegoś takiego, jak tylko myśli, tylko są aż myśli one są jak najbardziej twórcze i sprawcze. Nie pełnią roli śladowej, dalszoplanowej, tylko pełnią jedną z kluczowych ról w tworzeniu, w kształtowaniu naszej rzeczywistości, włącznie z takim przekładaniem się bezpośrednim na stan naszego ciała. I okazuje się, że istnieje szereg stanów, które wydają się emocjami, niewinnymi uczuciami, gdzieś tam co roztrząsasz w umyśle, czym się zajmujesz czemu się oddajesz, jakim myślom, jakim emocjom wydaje się to takie niewinne kiedyś by się wydawało, a w praktyce hmm, to wszystko przekłada się na ciało i osoba nieświadoma może nie zauważyć związku, ale ta świadoma koncepcja tworzenia własnej rzeczywistości pokazuje jak na tacy, że związek jest co więcej bardzo interesujące, że nawet oficjalna nauka ten związek w sporej mierze już dostrzegła i nawet oficjalna nauka dzisiaj już hmm, głosi tą prawdę, że za gro chorób, mnóstwo chorób odpowiada tak naprawdę stres, stan stricte umysłu. Tutaj mieliśmy cytat o martwieniu się, ale następny cytat jest w bardzo podobnym duchu. Nienawiść, strach, martwienie się wraz ze stanami pochodnymi. Niepokojem, goryczą, niecierpliwością, schłością, skłonnością do osądzania i potępiania. Atakują ciało na poziomie komórkowym. Hmm. Atakują ciało. tak. Takie rzeczy jak nie tylko takie już łatwe do zrozumienia, strach, nienawiść, martwienie się jeszcze jako tako, ale nawet takie już znacznie mniej oczywiste rzeczy, jak niepokój, gorycz, niecierpliwość, oschłość, skłonność do osądzania, potępiania, nawet to się dowiadujemy, że atakuje nasze ciało. W jakiś sposób mu szkodzi, w jakiś sposób je niszczy. Tutaj taka moja osobista, personalna uwaga, że to nie pierwszy raz, kiedy ja się stykam z wyliczeniem, uwzględnieniem niecierpliwości w tym ujęciu. A to jest dla mnie dosyć odkrywcze, gdyż wcześniej w życiu nie dopatrzyłem się, przyznaję, w niecierpliwości niczego negatywnego. Po prostu nie myślałem o tym, ale nie dopatrywałem się też niczego negatywnego. To jest tak bardzo nieoczywiste podczas kiedy, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z taką koncepcją, że niecierpliwość też jest tak naprawdę manifestacją negatywnej, w uproszczeniu mówiąc, wibracji, ekspresją o negatywnym tonie, że tak powiem, to dało mi to do myślenia, zastanowiłem się nad tym i właściwie hmm, podzielam ten pogląd po zastanowieniu, po namyśle. Dlaczego go podzielam? Dlatego, że użyłem takiego bardzo prostego sposobu do definiowania, czy coś jest pozytywne, czy negatywne. Sposobu, który zresztą mamy u Rondy Byrne świetnie i u Państwa Hicksów też świetnie. Hmm. Przedstawiony. Bardzo prosty sposób polegający na tym, żeby rozpoznać co ma wibrację pozytywną, co negatywną. Bardzo, bardzo prosty sposób. Polega on na tym, żeby zadać sobie pytanie, czy w tym czasie, kiedy doświadczam tego czegoś, co chcę wykryć, czy ma pozytywną, czy negatywną wibrację, to jak się czuję? Czy się czuję dobrze, czy nie? I kiedy doświadczałem niecierpliwości, a jednocześnie zadałem sobie pytanie, czy ja się czuję teraz dobrze, komfortowo, to moja odpowiedź być może oczywista. Była przecząca. A to już tak ostatecznie otworzyło mi oczy i uczyniło jeszcze bardziej uważnym na to, co wybieram. Uświadamiając mi, że nawet niecierpliwość jest w gruncie rzeczy ekspresją negatywnej wibracji. I oddając się niecierpliwości, ja tak naprawdę kultywuję, co robię, tak naprawdę to kultywuję negatywną wibrację podlewam chwasty, szkodzę sobie, szkodzę własnemu ciału. Więc, choćby nie wiem jak usprawiedliwiał niecierpliwość, to nie ma usprawiedliwienia tak naprawdę dla zdroworozsądkowej istoty poczytalnej, żeby samej sobie szkodziła szkodziła własnemu ciału. Dosyć dziwnym to się wydaje wówczas. Wiedzieć, że coś szkodzi i to sobie sprawiać. Kiedy już wiem, to mogę się przynajmniej postarać tego nie robić. I to też jest jeden właśnie z kroków, które podjąłem, jak tylko zetknąłem się z tym uświadomieniem, że niecierpliwość, faktycznie takie rzucenie światła na, na ten stan że to też jest hmm. ekspresja negatywnej, w uproszczeniu mówiąc, wibracji. Hmm. Więc hmm. to to, było już wszystkie, to były już wszystkie cytaty, które zapisałem, zgromadziłem dla siebie i dla Ciebie w Molium z Księgi Pierwszej Rozmów z Bogiem. Nie bez zaskoczenia stwierdzam, że wyszedł z tego znowu dosyć taki treściwy, przemyśleniowy materiał. Znowu wykraczający znacznie poza dwie godziny, które myślałem jeszcze jakiś czas temu, że staną się taką normą w Molium. Ale czas, czas nie ma znaczenia takiego. W gruncie rzeczy możesz posłuchać sobie tego na raty. A ja lubię podążać, oddawać się mojej własnej ekscytacji, całkowicie będąc tym zaabsorbowanym. Hmm. I lubię spontaniczność jednocześnie. Czyli ile tam wyjdzie do tego czasu, to tyle wyjdzie. Hmm. To mi najbardziej, myślę, odpowiada o wiele bardziej niż zważanie, żeby to się mieściło w jakimś konkretnym przedziale. Hmm. Stąd dużo radości dał mi ten rozdziałek Harcie po Nowej Ziemi, gdzie, jak już wspominałem wcześniej, umolium znikąd i ni stąd nic on zupełnie wyszło, ponad 5 godzin. <śmiech> Nadal mnie to przyprawia takie uczucie radości właśnie hmm. Dziś jest podobnie Podobnie dłuższy rozdział, bardziej nasączony. Było to otwarcie cyklu o rozmowach z Bogiem. Z pewnością będę kontynuował ten cykl. Także jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zainteresowała Cię perspektywa Nila, a jednocześnie ciekawicie moja własna percepcja, jak o tym opowiadam, jak to interpretuję, jak to czuwam, z czym mi się kojarzy, to zapraszam do kolejnych rozdziałów Mulium, gdzieś tam po drodze powinny znaleźć się dalsze księgi rozmów z Bogiem Nina Walsha. Hmm. Co ciekawe, są to książeczki dosyć, dosyć znowu węższe, jeżeli chodzi o ich objętość, ilość stron, ale bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nasączone taką duchową treścią. Czyli innymi słowy to nie są książki, które warto czytać tak szybko, że tak powiem, czy nawet normalnym tempem. To są książki, które warto czytać bardzo uważnie. Ja niejednokrotnie wracałem, cofałem się. Warto je kontemplować. Warto czytać je wolno. I jakby wchłaniać to, co tam jest powoli, starannie, aby dosyć mocno, ładnie wsiąknęło w nas, zaabsorbowało się. Sporo rzeczy potencjalnie dosyć wartościowych tego wydaje się tam być. Ale to już możesz ocenić sam, sama, po prostu wczuwając się w siebie podczas lektury tych książek i stawiając Sprawdzając, jak już mówiłem wcześniej, czy coś porusza w Tobie jakieś struny i jak bardzo. I wtedy wiesz, co absorbować. A tak naprawdę to nie jest absorbowanie, tylko budzenie w Tobie tego, co już tak naprawdę masz. Aktywizacja tego, co już w Tobie jest. Na zakończenie dzisiejszego rozdziału tradycyjnie, jeżeli słuchasz Molium, to wiesz, co teraz uczynię. Mianowicie chciałbym przeczytać Tobie jeden z moich przeszłych wierszy, co już się stało taką molimową tradycją. Wybieram na każdy z poszczególnych rozdziałów jakiś wiersz z mojego starego, przeszłego dorobku w którym dopatrzyłem się jakiegoś klimatu, coś mnie w nim ujęło. Lubię sobie przypominać te wiersza, gdyż się za nimi stęskniłem. Monium stało się dla mnie dobrym pretekstem, żeby to robić, a i jednocześnie, jeżeli interesuje Cię poezja, to może i dla Ciebie być ciekawym kąskiem. Więc dziś kolejny wiersz. Wiersz pod tytułem Mrok z 19 marca 2003 roku. Mrok. Kiedy zasypiasz, ona przychodzi do mnie. Muska me powieki, pani nocnego wiatru, kapłanka marzenia. Kiedy w morzu ludzkości zasnąć przyjdzie ci na wieki, ona rozpocznie swego milczenia przemowę. Jak kwiaty nocne śpiewające ku rosie porannej. Jak gwiazdy otaczające mnie, którym pozwalam wzbić się na górę, lśnić na niebie. Jak płaszcz nocy, jakiej wilgoć i chłód Przenikają, zmieniając krew moją w mrok. Tak ciebie nie ma, a ja podążam razem z nią. Daleko, daleko stąd. Mrokiem przezwany staję się nim. Niewypowiedziana pośród wodnej toni lśni. Gdzieś tam, widzę wszędzie ją. W odmętach jeziora moja noc jej dotyka. Moja noc ją kona. Kocham całym mrokiem. Poza dniem i nocą ludzi nocnych. Pozostaję w trzeciej nocy. Płaszcza mego nie widzą. Nie odnajdą śladów stóp. Ciało me na piasku dób. rozdziobywanym przez światło i cień. Ciało me tam. Odeszłem. Powiekami wyszedłem stąd, gdy ona przyszła po mnie. Setki wspomnień. Tracą na wartości. Setki zdjęć unoszą się wokół mnie jak gdyby przezroczyste. Wiatr wieje przez nie. Światło nie widzi nic. Noc niczego nie omiata. Nie błogosławi niczego. Ich nie ma. Był tylko sen. Dziękuję Tobie za całą uwagę. Życząc tradycyjnie przyjemnego poranka, dnia, Wieczor lub nocy mówił Thomas Lee.